Ten temat cały y, czas jest od dawna taki y, żywy. A teraz ostatnie jak najwięcej tego. Y, to co się dzieje w Kościele Katolickim, y, to jest takie trudne do. jak dla mnie, trudne do określenia. Bo słychać świadectwa, yy, które jakby świadczą o Bożym działaniu w życiu ludzi. Słyszymy o jakimś nawróceniu i teraz ja, ja próbuję tak, że yy, tak powiem, za samego siebie przede wszystkim yy, y, ogarnąć to, co jest co jest w tym, to weryfikuje jakby, co, co yy, takie, takie boże okulary, że nakładam na oczy ja nie mówię o fizycznych okularach, ale w ogóle bo... to by było mieć super takie okulary. ale ja nie o tym, y, że takie okulary nakładam i to, to z jakąś tam prawdopodobieństwem bliskim y, 100%, ale lepiej, żeby, żeby udało się tak zrobić jestem w stanie wiedzieć z kim mam do czynienia bo to, powiem tak czasami to, to nie ma większego znaczenia ale czasami ma duże znaczenie tak? czy mamy do czynienia z bratem mamy do czynienia z kimś kto mieni się bratem a bratem nie jest dlaczego? dlatego że mamy tutaj jakby no, inny duch tutaj jest tak? Albo, załóżmy, ktoś chciałby zaprosić do usługi kogoś i my mamy wątpliwości, czy, czy tą osobę byśmy zaprosili do usługi. I stąd takie rozróżnienie, taka wiedza jest moim zdaniem bardzo potrzebna. Czy samo wyznanie, czy samo przeżycie, które sprawia, że, że człowiek, że jego życie się zmienia że jest taki ukierunkowany bardzo na osoby Pana Jezusa, już powinno wystarczyć. Czy te wszystkie inne kwestie, które są tak dla nas bardzo niepokojące, czy pół, do tego jest jeszcze dodana Maria albo no jeszcze różne są kwestie, bo no, to się przewijają najróżniejsze? Czy różanie, no różne takie tam. Czy to powinno już jakby w naszych oczach y, mówić, wołać, że nie, nie, nie, mamy podróbkę pełną gębu, tak? Ja jestem tego zdania, że nie naszą rzeczą jest wdawać się w ocenę czy osąd ludzkich serc, Naszą rzeczą jest wdawać się w ocenę nauki, czyli jasno określamy biblijną naukę. I to, co jest niezgodne z biblijną nauką, z tym możemy polemizować, to możemy nazywać, do tego się możemy jasno odnosić. Natomiast co do ludzi, którzy są w różnych systemach religijnych, w różnych miejscach i ich doświadczeniach z Bogiem, działania Bożego w ich życiu, Myślę, że to nam nie jest dane po prostu, żeby to widzieć, żeby to rozumieć i żeby to oceniać. Czas też pokazuje, Tak, czasami z perspektywy czasu widzimy takie czy inne owoce tego, chociaż ostatnio słyszę o wielu takich znamiennych ewangelicznych postaciach, które niestety upadły w grzech, odpadły od wiary albo się wycofali ze służby albo zostali usunięci ze służby. Po latach wydawało się wiernej pracy, służby. Więc ktoś powie, no to jaki to jest owoc, czego to jest owoc. Czy oni głosili dobrą naukę, skoro tak źle skończyli, albo okazało się, że prowadzili podwójne życie. Więc myślę, że tak jak Pan Jezus mówi, że musimy poczekać z tym ostatecznym rozdzieleniem ziarna od plew na to, kiedy Bóg to zrobi. Oddzieleniem kozłów, owiec i oddzielenia tych, którzy mówili szczerze Panie, Panie od tych, którzy tylko mówili Panie, Panie. I to dopiero ten dzień sądy to pokaże, kiedy nasz Pan będzie rozsądzał rzeczy ukryte, bo my sądzimy po pozorach, my sądzimy po tym, co zewnętrzne. I oczywiście, tak jak mówię, mamy naukę, co do której absolutnie musimy się odnosić. Tak? Nauka Świadków Jehowy, nauka Adwentystów, nauka i kogokolwiek, kto odstępuje od prawdy Bożej, no to musimy jasno mówić, to nie jest biblijne. Kult maryjny jest niebiblijny. Trzczenie i modlitwa do aniołów, do zmarłych ludzi jest niewłaściwa. I tutaj mamy biblijne fundamenty obrony wiary, która została nam raz na zawsze przekazana. Natomiast ludzkie serca i to, co tam się dzieje i czego Bóg tam dokonuje, to już nie nasza rzecz. Więc myślę, że te dwie rzeczy powinniśmy wyraźnie oddzielać. Że nie kwestionujemy, ja przynajmniej nie kwestionuję jakichś tam przeżyć wśród rzymskich katolików, argentystów i innych, którzy takie świadectwa składają, że Bóg to czy to zrobił w ich życiu, ochronił ich przed czymś, objawił im coś. Jeżeli to nie jest ewidentnie sprzeczne z Biblią, to co tam mówią, no to. Nie kwestionuje tego. Natomiast jeśli są to rzeczy, które ewidentnie przeczą prawdzie Bożej, no to tutaj mamy obowiązek wręcz trzymać się prawdy Bożej i te rzeczy jasno nazywać kłamstwem, odstępstwem, zaprzeczeniem temu, co Bóg jasno powiedział. Bo temat jest ogólnie dość szeroki. I y, jeśli weźmiemy katolików i katolicyzm i teraz spojrzymy na jednego, drugiego, trzeciego katolika y, patrząc na jego świadectwo nawrócenia, nie wiem czy w cudzysłowie czy nie w cudzysłowie, y, widzimy jego ofiarność, jego pragnienie czytania do tego słowa, chęć służenia miłość taką, braterską i patrzymy na to wszystko i y, y, ja powiem za siebie, i mam problem, tak? Y, w sytuacji, gdy on pozostaje w katolicyzmie y, jakby nie, y, umie pogodzić jedno z drugim, tak? dla mnie to jest problem, ja wiem, że to, to ja już mówię od dwudziestu kilku lat ale teraz to się coraz bardziej nasila, bo, bo powiem tak, y, katolicy bardzo dużo przejął od tu, mówię tak, od, od, od ewangelicznych społeczności, bieżących y, ludzi. Katolicy po prostu robią kalkę, tak? I y, y, wygląda to tak dobrze. To wygląda. I, i nie chodzi tutaj, żeby, żeby kogoś osądził czy coś takiego, żeby nie wiem, się cieszyć, że, mo, że mogę na jakiś osąd wydać, to nie o to chodzi ale i, czy y, cały czas y, jakby mówić y, bez, bez zmiany tego, tego wyraźnego głosu, że y, w kościele katolickim Katolicy wprowadzi na zatracenie, bo to, to i to i to, to, to, to. Te nauki, błędne praktyki, to jest droga w dół, tak? No i w tym całym w tej całej instytucji ludzie, którzy noszą znamiona ludzi wierzących w to. Jest, I teraz, no, trudno się w tym odnaleźć, no. no Trzeba by dodać jakieś konkretne przykłady podać, żebyśmy mogli się do nich odnieść w sensie, yy, no załóżmy, no by tu przyszedł ktoś i mówił jakieś swoje świadectwo a jednocześnie dodałby, powiedzmy, tą Malię, tak? Nie wiem, będziemy nazywać go bratem, będziemy go utrzymywać w przekonaniu, że jest bratem czy powiemy, nie jesteś naszym bratem, bo cały czas młodzisz się do Maryi? to też chodzi o to, żeby właśnie mieć rozeznanie. Kiedy, kiedy jest ten właściciel takich osób no. no osąd, to no, tak mówię, osąd, ale tak ocena sytuacji, tak, no, nie, żeby właśnie, żeby się bawić w tylko żeby No nie, ja to widzę tak, że Człowiek, który coś tam przeżył, ale należy nie jest grzechu, więc no, chyba nie do końca można go tak nazwać, datem, bo on gdzieś tam zaczął tą drogę. A właśnie tak jak mówiła, chyba nie, budka, że to czas pokaże. Bo jakby mamy Żydów, którzy uwierzyli, no, się nawrócili, a jednak chcieli obrzezywać, chcieli to, chcieli tamto i tak dalej. No, I wielu z nich zrezygnowało jakby z Chrystusa na rzecz starego przymierza. No i tutaj to też chyba to samo, znaczy może nie to samo, ale jakby takie dosyć podobna sytuacja. Więc to chyba po prostu nie, jako ludzie nie jesteśmy w stanie ocenić. To według mnie to i tak bym powiedział, że to zależy od jak ta sytuacja jest, jak ona się przedstawia rozwojowo. Bo jeśli na przykład ktoś przychodzi z innej denominacji, to właśnie tak jak tutaj wymieniliśmy, czy katolik, czy abśwarek Jehowy, on ma pewne swoje e, nauki i przychodzi z tym, prawda, ale jednocześnie też faktycznie szuka Boga. I faktycznie szczerze szuka Boga. I jeśli mu się powie, co należy poprawić i tak dalej, i widać, że on przyjmuje to, to jest zupełnie inna sytuacja. Natomiast zupełnie inna sytuacja jest wtedy, kiedy ten człowiek no, cały czas tam miele swoje i swoje. Ja jemu tak, przypadku tak, tak, a on cały czas swoje. No to jest diametralnie różna sytuacja, bo nie wiem, większość z nas podejrzewam, kiedyś też chodziła do Kościoła rzymskokatolickiego. Ja też chodziłem, ale potem miałam długą przerwę w ogóle. Może dlatego łatwiej mi było tą Ewangelię potem przyjąć, bo byłem w zasadzie już wyczyszczony z tych nauk. No, tak, tak czy owak jednak jak zacząłem drogę z Bogiem to ja szczerze pragnąłem sercem ale tak jak dzisiaj sięgam pamięcią wstecz to ja robiłem wiele błędów i teraz nie nazwać mnie bratem dlatego, że ja robię błędy ja pragnąłem ze szczerego serca autentycznie podobać się Bogu wtedy można było mną manipulować ile wejdzie nawet akurat dzięki Bogu trafiłem na ludzi którzy mną nie manipulowali tylko faktycznie wskazywali mi tą drogę prawdy ale ja to przyjmowałem i im nie przeszkadzało to, ani mnie, że ja miałem jakieś naleciałości, bo ja chciałem się ich wyzbyć. I to jest bardzo ważne. Natomiast jeśli człowiek, który ma naleciałości i nadal w nich skwi, to jest lipa. A jeszcze gorzej, jak próbuje innych przekonywać i się bulwersuje i w ogóle. No to już jest... No takiego to, ta człowieka no ciężko by nazwać bratem w Chrystusie, no bo... Wiadomo, no można mieć jakiś gorszy dzień, nie wiem, jakiś gorszy okres i tak dalej, ale jeśli widać, że ten człowiek po prostu w ogóle z zasady nie ma zamiaru nic przyjmować, to co się do niego mówi, no to. No co zrobić? No, no każdy, każdy ma ten dowód osobisty przed Bogiem i odpowiada za siebie, prawda? To jest jego sprawa. Myślę, że hmm, gdybyśmy. Każdy z nas, został takie pytanie. Kogo nazwiesz bratem? I teraz zastanawiamy się, tak? jaka jest nasza lista, cech, słów, które słyszymy z ust tej osoby, nie wiem, świadectwa, które widzimy, które pozwalają nam na spokojne powiedzenie To jest mój brat, moja siostra. Na tyle to oczywiście w stanie zrozumieć to Albo raczej powiem, że to nie jest brat, siostra, to, to i to i to To już jest, że tak powiem, pójście troszeczkę, troszeczkę dalej Z takim no, szukaniem rzeczywiście tego, co, co... Bo to jest tak, albo ktoś jest Bożym wiejskim, albo nie jest Albo ma w sobie Bożego Ducha, albo nie ma, albo się narodził z góry, albo się nie narodził, nawrócił, nie nawrócił. I y, <śmiech> y, jak ktoś jest dłużej w Kościele, to ma, ma prawdopodobnie jakąś taką swoją nienapisaną listę. Gdybyśmy mogli o tym porozmawiać, tak? No, czy, czy są jakieś rzeczy, które... Bo możemy powiedzieć tak, jednymi usty, jednym tchemami. Ja znam katolików, którzy modlą się do Marii, a żyją takim, wydaje się, Bogobojnym życiem i są tacy uczynni itd. Tak tak a znam braci i siostry, których nazywam braci i siostrami, a ich życie wydaje się być dużo gorsze od tym. No. Co z tym zrobimy na przykład? Tak? To znaczy tak, my jednak mamy pewien zasób wiedzy, prawda? Nie możemy powiedzieć, że my nic nie wiemy. Jednak mamy, dużo wiemy jednak. Bóg nas dużo nauczył i jakieś władze poznawcze... No sorry, jest niemożliwe, że ktoś chodzi, czyta Biblię przez 30 lat, czy przez ileś i nie wie. Nic nie wie. O co go spytasz, to nie wie? No to, to może jego to chrześcijaństwo jest jakieś takie niewyraziste, tak bym powiedział. Mamy jednak te władze poznawcze i wiadomo... Czasami te sytuacje są takie, wiecie, takie, takie ja bym powiedziała, takie troszeczkę śliskie. Tak. I troszkę tak, i troszkę nie. I tu jest pewne ryzyko, tu jest pewne ryzyko, że możemy zrobić tą tak zwaną skuchę, ale też y, ja na pierwszym miejscu chcę tego człowieka, jak to się mówi, tak poprowadzić i to jest moje najważniejsze zadanie, żeby on jednak zaskoczył te tryby, żeby poszedł. Jeśli nawet się pomylę i powiem do niego bracie, chociaż Bóg widzi, no trochę Sławek pojechałeś o ten jeden most za daleko, prawda? Jeszcze nie jest twoim bratem. I nawet jeśli ja ten błąd zrobię, to nie to, że Bóg powie, o Sławek, co ty robisz, co ty robisz? Zrobiłem błąd, może na następny rok nie, nie będę robił tego błędu, ale w moim sercu jest chęć pomożenia temu człowiekowi, żeby wszedł na, na właściwe tory. Nie to nic nie kosztuje, jeśli nawet jakiś błąd zrobię z którego sam sobie nie zdaje spraw. Bo ja też się uczę. Każdy z nas się uczy. Ale, on chce słuchać. Tak, to jest właśnie ważne. Jeśli widzę, że ktoś wykazuje jakieś ochotne serce, to ja mi powiem, bracie. Czy wydaje mi się, że jeżeli nazwiesz no to bratem albo to zbawienie nie odetaczysz tego, że to tak... Nie ale... jestem Bogiem, nie. ale jakoś tak tego no, nie, bo nie widzę, żeby ktoś nie, nie, nie, nie, nie, nie. Tak, że, czytał. Nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, No to nie jest aż tak istotne, czy będziemy go w na tak. czy siostrą. Na to tak. chcę zwrócić uwagę. Nie? Tak. I teraz chodzi mi o to, żebyśmy. Już jest jeden nieomylny, i niech zostanie. Tak, nie? Na Ziemi. Tak. Żebyśmy nie poszli to daleko, żebyśmy nie byli tutaj z grupą nieomylnych jedynie ludzi. I teraz kryteria jakieś wyznaczać i, i, jedli, i ktoś nam się nie, nie złapie w nasze nasze, nasze kraby, no, to, no to, to już jest poza systemem, z Zbaw, Zbawiennym. Tak Bo tak jak mówię, są sytuacje zero-jedynkowe i wiadomo, że to jest zero, a zresztą. to jest jeden. Jest Natomiast jest ale... cała masa rzeczy takich nie On do końca zresztą. wiemy jakie. nie? I my, co ale my z tego ja nie myślę, że będziemy rozliczani w, w danym momencie, jeśli zrobiliśmy błąd. Chyba, że tkwimy w tym, Bóg nam pokazuje, że nie, że nie, że nie, a my w to prniemy, no to wtedy się zaczyna robić niewesoło. Nie? Ja bym nie odpatrywał tego w kategorii, czy jest na mnie jakieś takie nałożone, koniecznie brzemię, że ja muszę mieć to nie, nie w tej kategorii. Nie w kategorii, że jeżeli źle kogoś ocenię, to, to jakiś grzech popełniam, coś takiego. Nie, nie o to mi chodzi. Chodzi mi o to, że. W tego, co się dzieje i w kościele ewangelicznym, i teraz też w kościele katolickim, ten ruch taki, y, pewne kwestie się mieszają, zacierają. To, co na przykład widzimy w kościele ewangelicznym, to jest y, w niektórych miejscach współcenie Ewangelii. Spłucenie Ewangelii to jest coś, co jest niebezpieczne. I teraz. Jeśli yy, nie, nie rozpoznamy, że to jest coś poważnego, niebezpiecznego to, to będzie się działo, to, be, to będzie miało miejsce i to będzie się rozprzestrzeniało yy. to Myślę, że musimy tutaj odróżnić yy, pewne ważne kategorie yy, Jedną rzeczą jest yy, używanie terminu brat, siostra w takim sensie, w którym kogoś wprowadzamy w błąd. Wiemy, że to nie jest nasz brat, nie jest nasza siostra, ale używamy tego terminu, żeby jakoś tak było przyjemniej, żeby było tak no, niekontrowersyjnie. Nie, nie Chcemy... Robimy po prostu taki średni inny pozór. I tak jak Sławek mówi, wtedy świadomie po prostu naduszywamy tego terminu, wiedząc, że to może wywołać yy, krzywdę tej osoby. Bo ona, jeśli my ją nazywamy bratem, siostrą, uważa, że nie znaczy jest jesteśmy rządu. po tej samej stronie Chrystusa. A jeśli my nie mamy takiej, takiego przekonania, winniśmy unikać tego terminu. Yy, akurat nie mam przed sobą nasz dzisiejszy fragment, który być może otworzymy później. I będziemy rozważać, gdzie Paweł przemawia do Żydów, jak tam wiecie, chcieli go zabić przy świątyni i ten, ten, ten dowódca wojska go wyrwał i pozwolił mu przemawiać do nich. Jego pierwsze słowa do nich jest mężowie, bracia i ojcowie. Ciekawe. Wiadomo, że on tutaj mówi prawdopodobnie z perspektywy nie chrześcijańskiej, ale z perspektywy żydowskiej. Mężowie bracia w sensie Żydzi. I oni siebie postrzegali jako braci, ale używa takiego terminu, tak czy owak, tak czy owak tak. chociaż w innych miejscach, kiedy mówi o braciach, mówi o braciach w Chrystusie i mówi o fałszywych również braciach, mm. czyli tych, których myślał, że są braćmi, a okazali się, że to nie są bracia. Więc tutaj ważne jest to, właśnie te kategorie, w jakich posługujemy się tymi terminami. Wiadomo, że jeżeli rozmawiamy z takim... Przyjdzie do nas... Kiedyś przyszedł do nas taki kleryk rzymskokatolicki. Jak jeszcze byliśmy na dworcu. Przychodził. Parę razy pojawił się na naszych zgromadzeniach. Taki młody kleryk. I rozmawialiśmy z nim. On był otwarty. Słuchał kazań. Podobało mu się. Ale pewnego dnia zapytał, czy on mógłby coś powiedzieć. I powiedzieliśmy, że nie. Hmm. Dlatego, że nie postrzegamy go jako osobę narodzoną na nowo, odrodzoną. Że cieszymy się, że przychodzi do nas, że chętnie z nim rozmawiamy, ale unikaliśmy terminu brat wobec niego. Chociaż widzieliśmy w nim taką gorliwość, taką, hmm. sz, takie, takie pragnienie szukania. Ale kiedy już chciał stanąć za kazanicą. No to powiedzieliśmy nie. I tak okay. samo zrobilibyśmy z Jerzym, który do nas siedem lat przychodził. Kiedy znaliśmy jego poglądy i wiedzieliśmy, w czym on tkwi wciąż, no to już nie nazywaliśmy, staraliśmy się, sami nam się zdarzyło. Przez taką bliskość z nim przyjacielską. Ale unikaliśmy tego terminu brata. Już na pewno nie pozwolilibyśmy mu przemawiać do zboru. Bo chciał chyba świadectwo. Znaczy cokolwiek, bo tam nie było świadectwa przede wszystkim. No, nie miał świadectwa. Coś mówi, że niby jakieś świadectwo. No, co by to nie było. Nie chcemy takich ludzi, którzy mamy wątpliwości co do ich duchowego stanu, ich poglądów, ich nauki. Więc tutaj robimy tą różnicę, ale czy ten nasz Jerzy będzie zbawiony? No ja się nie ważę, takiej oceny. teraz, widać, mm. że On będzie potępiony. Mm. No, modlę się o Niego, żeby był, żeby uwierzył w Chrystusa jako Pana i był zbawiony, ale co będzie? Nie wdaje się w ocenę Jego, gdzie On jest i co będzie. Po prostu boleje nad tym, gdzie jest. I tak samo jak z takimi ludźmi. Zobacz, jest to... bo odniosę się do tego, co powiedziałem. Nie chodzi tutaj o Byciu sędzią, takim jak jest Pan Jezus, który mówi Ty jesteś bratem, Ty nie jesteś bratem, albo nawet nie mówiąc, tylko ja już wiem, że to jest brat, albo ja już wiem, że to nie jest. Ja mówię o czymś takim, co powiedziałeś wcześniej. Czyli mieliśmy kleryka i coś na tej liście naszej minutów wystarczyło, żeby powiedzieć, że nie pozwalamy Ci wejść za jej O kim jeszcze mówiłeś? O Jerzy, o Jerzy mówiłeś. Też coś było wyraźnym powodem. To było to, co ja bym chciał, o czym moglibyśmy porozmawiać. Dobrze, że powiedziałeś. I teraz, nie znowu, żeby teraz, jakby... To by było moim marzeniem, że tak powiem, żeby... żeby mieć takie Boże oświecenie i żeby mieć tą napisaną czy nie napisaną, raczej nie napisaną rzeczy, które mówią nam, to są nasi bracia, to nie są nasi bracia, zakładając oczywiście yy, tą, tą, tą przestrzeń, gdzie możemy coś źle ocenić, bo nie znamy do końca serca człowieka, ale są pewne rzeczy, które już dają nam podwagę do tego, żeby powiedzieć nie, Albo powiedzieć tak i o tym chciałbym porozmawiać. Czas i zbliżenie się do wozu. Potrzebujesz czasu, żeby znawiać z kimś relacje, zobaczyć jak żyje, a jak się zbliżysz do wozu i poznasz jego życie. I dla mnie, do mnie to najbardziej przemawia taki przykład, nie wszyscy go znają, nie tylko ja. Z pastorem, nie pamiętają to na imię, który Wbijał gwoździa i podszedł chłopiec i patrzył, jak wbija tego gwoździa, tak? I sprawdzisz, jak przejdzie to z młotka. Jak przechodzi to z młotka, no to wtedy już więcej o bracie poznałeś, tak? Czyli jak mężczyzna się uderzy młotkiem w palca, tak? Nie trafi w ten przysłowiowy gwóźdź, co z niego wyjdzie? Ok. No, No dobrze, to y, mamy, masz swoją listę, którą tutaj... W sensie, to taka wiesz? To nie moja lista, tak naprawdę trochę twoja. Chciałem jest... Chcia, jest... przypomnieć, że to ty pierwszy, jak wszedłem do zboru, jako drugi się ze mną przywitałeś i przypytałeś mnie, jest, skąd jestem, co robię, jak się nawróciłem i skąd się tu wziąłem. Tak nie, to, nie, to, to twoja lista. Czy to, to jest wytyk, czy to chcesz mnie pochwalić? A nie wiem, to, to jest... najbardziej... Przeżycia. To było przeżycie. Znaczy to było... Dla nas, w sensie dla mnie to było pozytywne doświadczenie, że chciałeś wiedzieć, z kim masz to czynienia, tak? W sensie nie było to żadnym dalekim długą od Okej. Okay. Ale y, to tylko tak jak już powiedziałeś, to gdy wypytuje się kogoś, to y, z jednej strony robię to ze względu na, na swoją jakby wiedzę, ciekawość, z drugiej strony chcę też no, tą osobę porozmawiać z nią jakoś. Żeby mogła być rozmowa, także to. to... Ale to już zbliżyłeś się do wozu, tak? Już jak go poznajesz. Wiesz z kim masz do czynienia, wiesz, jak go ci odpowiada, co ci mówi, że pytasz o świadectwo, to już w samym świadectwie jesteś w stanie wychwycić, czy ktoś jest nowonarodzony, czy tylko gdzieś tam o czymś myślał, ja ci powiem, a co, to? <grym> Tak? Tak, tak, tak. Mówisz... to widzisz, mówisz o rzeczach, mogą być takie kwestie, które od razu wyraźnie. Bracia, wiele powiecie, bracia, tutaj mówcie na głos, tak. jak chcecie coś okay. powiedzieć, wszyscy <laughs> chcemy słyszeć. Ja. A też skończę i dla Was to, oddaję Do, głos. To są są pewne rzeczy, które, tak jak mówisz, bardzo szybko jesteś w stanie, nakładając swoje, swoją przestrzeń na błąd, bardzo szybko jesteś w stanie we własnym umyśle sobie powiedzieć, o nie, nie, to, to, to mi nie pasuje wyraźnie, albo o, to mi pasuje. I no, możesz się pomylić, ale, ale masz jakiś tak, taki kierunek, tak, takie przekonanie w sercu, tak? Ale nie wszystko jest takie jasne, oczywiste i tak jak mówiłem, masz kogoś kto wydaje się, żyje bogobojnym życiem, jest ofiarą i tak dalej, a jednocześnie ma jakieś takie ewidentnie niebiblijne wierzenie typu Maryja albo... Czas. Nie wiem, to, jeszcze, i on to wierzy, święcie i no, mówiliśmy wcześniej, że byłem człowiekiem wierzącym, ale miałem jeszcze swoje jakieś tam dziwne myślenie, które potrzebowało korekty czy wsadzimy tą osobę do tej samej szuflady i powiemy to jest nasz brat, tylko musisz jeszcze zrozumieć, że Maryja nie, że czyścież nie, że księża nie, papież nie, musi to tylko zrozumieć ale to już jest nasz brat pytanie, czy yy, czy, czy, czy bo, bo ktoś powie, a czy ty musisz to wiedzieć, tak? No, no, no czasami, tak jak mówię, czasami są sytuacje, że, że to jest ważne, żeby mieć rozróżnienie i przekonanie, że tego nie poprosimy zakazanicę, a tego poprosimy na przykład. Czas. To na przykład. Jeśli będzie to po miesiącu, po roku, po pięciu, po dwudziestu, tak to bracia powiedzieli, po trzydziestu i dalej tkwi w tym samym, no to sam masz odpowiedź. Nie? No, ale masz no, negatywną odpowiedź tego. Tak? Ale odpowiedź. Hmm. No i, i, i tak chciałem powiedzieć coś takiego, że w ten sposób, że chcemy na przykład kogoś sprawdzić, prawda? chcemy kogoś ocenić inne kościoły, prawda? ale ja na przykład mogę powiedzieć w ten sposób, na przykład ja patrzę na nasze kościoły, które są w Jezusie Chrystusie. i są różnice w zwiastowaniu Słowa Bożego Przyjęcie tego, co jest, na przykład ja na przykład jestem trochę na przykład taki zaskoczony, powiem. Jeśli mówimy o rzeczach wigilijnych w każdym kościele, gdzie byłem, że zgadzali się, prawda? I są kościoły, które nasze i nie zgadzają się. I zapytuje się, dlaczego? Jedno słowo, jeden duch, jeden krzest. I po prostu jest różnica. I zadaje sobie pytanie, czy naprawdę on jest narzucony, czy nie. Jeśli ma całość Biblii Nowego Testamentu w swoim życiu i chce być uczniem Jezusa Chrystusa, to powinni czynić to, co apostołowie robili, prawda? I tu zadaj pytanie sobie na przykład, a dlaczego różnimy się? Na przykład ja będę się różnił z Nim, chociaż on przyjął Chrystusa, prawda? Jesteśmy braćmi. Ale on na przykład nie uważa to, co jest napisane, a ja uważam. I dlatego zdaje pytanie, dlaczego on na przykład nie ma na tyle objawienia, czy na przykład przyjęcia tego, co napisane w Biblii. Na przykład 10 lat temu zaprosili nas do kościoła katolickiego. Był taki młody też ksiądz i na ulicy go i powiedziałem, że że tak naprawdę, powiedziałem, że Jezus bardzo go kocha, no, mu, i mówię, no marnujesz czas tutaj, jak mnie sobie chodzić i zwiastować Słowo Boże, być z Chrystusem, naprawdę Chrystusem, prawdę. On mówi, a co to jest prawda? Ja mówię, to zaproś mnie do Kościoła, mówię do Niego, a ja Ci powiem, co to jest prawda. I powiem Wam, naprawdę no, przed Bogiem, poszliśmy tam sześciu ludzi, zaprosił nas no, na nabożeństwo. Jak my przyszli, cały Kościół był ludzi była usługa taka, że uwielbienie i widziałem w ich sercach, duchowo tak, widziałem, że po prostu potrzebują prawdziwego Chrystusa. I każdy z nas powiedział świadectwo. Wielu ludzi przyszło i powiedzieli do nas, że chcieliby przyjąć Chrystusa, ale jak to zrobić? Dobrze. Później jeden przyszedł i powiedział, a dlaczego nas ksiądz to nie głosi? Powiedziałem, że jest nie w prawdzie, że głosi to, co nie jest w Biblii, prawda? A my głosimy to, co w Biblii napisane. Nie mogę go osądzić, bo tydzień, tydzień czasu to było i cały przyszedł ten ksiądz i wywiózł gdzie indziej, go, prawda? I ja wierzę, że jest nam potrzebne duchowe takie rozróżnić, czy nawet między braćmi, Jesteśmy w jedności. Bo są nieraz takie rzeczy, że nie zgadzamy się. Dlatego zastanawiam się, dlaczego. Nawróciliśmy się do Chrystusa. Czytamy jedną Biblię. Kiedy się pytam, on mówi, że mówisz, no to było kiedyś. I zastanawiam się, dlaczego tak jest? Dlaczego mam ocenić na przykład jego katolika, że on wierzy w to, ja patrzę się przez telewizor, teraz oglądałem taki program katolicki i powiem wam szczerze, że mnie to zdziwiło Pawle. Uwiebiałem pana. Jest taki chłopak, który po prostu uzdrawia. Tak twierdzi. Tak twierdzi. Tak nie, twierdzi. że on uzdrawia. Ja się popatrzałem na niego, ludzie no, zachwyceni są, a tu wiemy, że to nie jest ten duch. I patrzę się na przykład w naszym Kościele. Choć prawda jest, prawda, bo my jesteśmy w prawdzie. I są różne rzeczy, które Bóg po prostu czyni Pawle. Ale są pewni bracia, którzy mówią, że to nie jest to od Boga. I zastanawiam się teraz, jak mam to ocenić? Jak on powiedzieć Jemu? Nie jestem to tego, żeby oceniasz każdego człowieka, ale jeśli przeżyłeś przeżyłeś przez w imieniu Jezusa Chrystusa i zostałeś obleczony duchem świętym, to ja wiem, że jesteś naprawdę. Że masz to, co gdzie apostołach w Twoim życiu. I to mamy po prostu pragnąć w naszym życiu, żebyśmy wchodzili w mocy ducha świętego, aby tak jak Jezus powiedział, że idźcie i czekajcie, a wstąpi duch święty i zostanie zostaniecie okrzeni nie tylko duchem, ale ogień. Zapytuję się, co to jest ten ogień? Katowice. Jezus nie powiedział duchem i ogniem. Jezus powiedział duchem i mocą. Ale tam pisze też, że w ogniu. To Jan mówi, ja że ja? będzie chrzcił w duchu i w ogniu. Ale I tak. to raczej oznacza tam sąd. Ten ogień nie oznacza niczego dobrego. W kontekście, zobacz, że cały czas jest mowa o ogniu sądu. Jezu, Jan mówi, o, że on spali plewy w ogniu nieugaszonym. Mm -hmm. A wcześniej mówi o tych nieprawościach, które będą sądzone ogniem. Także kiedy Jan mówi, że on będzie chcił w duchu i w ogniu, to mówi o dwóch sądach, czy raczej o dwóch zanurzeniach. Mm -hmm. Że będzie jednych zanurzał w duchu, a drugich będzie zanurzał w ogniu wiecznego potępienia. Że on jest zarówno tym, który przynosi życie w duchu, jak i jest sędzią, który zsyła wieczny ogień. Mm -hmm. Więc raczej tam musimy być ostrożni z tym ogniem, jeśli chodzi o połączenie tego z duchem. <śmiech> <śmiech> Nowej to. Jezus mówi, będziecie przeodleczeni mocą z wysokości. Tutaj o tym raczej myślisz. I stąpi na was Duch Święty, tak? Mhm. I, I moc z wysokości. Będziecie jej świadkami. I tutaj, I tutaj myślę, że znowu, jeśli chodzi o tego typu kwestie, to, to widzimy, że te rzeczy były w pierwszym Kościele i są dzisiaj w Kościele. To doświadczenie Ducha, dary Ducha, przejawy działania ducha. To są rzeczy, które się odbywają na, na dużej skali. Mhm. Nie wszyscy są prorokami, tak, nie tak, wszyscy tak, są... Tak, tak. Nie wszyscy mają dary uzdrowień, nie wszyscy mają... Jak najbardziej. Natomiast najbardziej. duch się przejawia jak chce. To jest działanie ducha. Mhm. Więc co do tych kwestii, myślę, że nie musimy są... robić... Ja no, o tym to się... nie mówię, że teraz będziemy na tym polu robić podział, tak? Nie, zupełnie. Tylko jakby bardziej mówisz o tych, którzy w ogóle negują tak? działanie ducha, mm -hmm. mówią, że to przeminęło i tak dalej. Teraz pytanie, czy oni z takim zrozumieniem mogą być naszymi braćmi? Moim zrozumieniem mogą być naszymi braćmi, mimo że tak to rozumieją, dlatego że tak zostali nauczeni. Tak. Nawrócili się w takim środowisku, które ma taką naukę, że to wszystko przeminęło, i ta nauka w dużej mierze jest reakcją na te różne pseudo-cuda, których jest pełno, które było, których było pełno w kościele rzymskim. Kiedy przyszła reformacja, to reformatorzy odrzucili właśnie działanie nadprzyrodzone ducha świętego, dlatego że w kościele rzymskim było pełno tak zwanych cudów, pełno objawień, pełno jakichś rzeczy, które stały się podbudową tradycji. I reformatorzy. W reakcji na to wszystko wrócili do Słowa i powiedzieli sola scriptura, tylko pismo. Mhm. I dla nich tylko pismo oznaczało, już nie ma żadnych objawień, nie ma żadnych cudów, nie ma żadnych jakichś dzisiaj doświadczeń, bo to wszystko zamknęło się wraz z apostołami. Mhm. Niektórzy tą tradycję do dzisiaj kontynuują, inni natomiast czytają Słowo, nie doczytali się tego, bo nigdzie tego nie znajdujemy w Słowie, żeby to miało umrzeć wraz za posłami tak, tak, i zakończyć się. Tak. Mhm. I zaczęli albo się o to modlić, albo nawet czasami po prostu Duch Święty udzielał tych tak, rzeczy i oni tak. nie widzieli, co to jest, ale widzieli, że to jest w ich życiu. Modlili się i coś nadprzyrodzonego się działo w ich życiu i zaczęli o tym mówić zaczęli się dzielić z innymi i inni też zaczęli to przeżywać zaczęli o to prosić szukać więc stąd mamy ten rozdźwięk ale to nie oznacza, że tamci wszyscy którzy tego nie doświadczyli to nie byli nowonarodzeni nie byli z ducha, nie mieli ducha świętego no, po prostu nie było im to dane Pan im tego nie dał więc na tym tle myślę, że to, to nie jest jeden chyba z wyznaczników, który my byśmy sobie tu wzięli jako ten, na podstawie którego będziemy odróżniać tych, którzy jak, jak nie mówisz językami, no to nie masz Ducha Świętego, to, to nie jesteś w ogóle narodzony. My jesteśmy przeciwni takiemu wręcz myśleniu. Więc to rozróżnienie myślę, dla mnie przede wszystkim zasadza się na doświadczeniu nowego narodzenia. Czy ten człowiek się na nowo narodził? Tak jak Sławek mówił, czasami to Nowe Narodzenie potrzebuje czasu, żeby pewne rzeczy oczyścić, których wcześniej byliśmy, przez lata. Natomiast jeśli jest Nowe Narodzenie, to Pismo nam mówi o pewnych owocach tego Nowego Narodzenia. I jest umiłowanie Chrystusa, mhm. jest umiłowanie Słowa, jest przemienione życie. Wieś, zmiany. Tak, są te. Wiesz, Pragnienia, że jakby przedstawisz Słowie Bożym i On widzi, to On się nie będzie odwoływał do tradycji jakiegoś, jakiejś denominacji, mm. tylko to Słowo będzie dla Niego najwyższym autorytetem. Mm -hmm. Przynajmniej w jakimś czasie dojdzie do tego miejsca, może nie od razu, ale z czasem, jeżeli faktycznie czyta to Słowo z modlitwą, tak jak dziecko Boże, no, to, to, to, to przychodzi to objawienie, to przychodzi to zrozumienie, mm -hmm. to przychodzą te przemiany. Więc tutaj myślę, że to jest pole, na którym z czasem jesteśmy w stanie lepiej lub gorzej ocenić, że to jest nasz prawd, to jest nasza siostra. Tak. Bo widzimy te owoce nowego życia, nowego narodzenia. Natomiast jeśli ktoś nie ma świadectwa nowego narodzenia, ale ma tylko jakieś religijne świadectwo, nawet zmiany poglądów, to za mało. Więc, a jeżeli w ogóle tego nawet nie ma, tylko właśnie ma jakieś swoje religijne poglądy, zasady i tutaj chce nam, nam pomóc, no to raczej powiemy, dziękujemy, takiej pomocy nie potrzebujemy. Paweł, mogę coś jeszcze powiedzieć? Mm -hmm. Więc tutaj jest napisane, patrz, nagle powstał, um, a to nie, tutaj, trzeciego okazały się im, i rozdzieliły języki jakby z ognia. Mm -hmm. A to nie tu? znaczy zanurzenie w duchu, nie, nie znaczy zanurzenie I, w osób I spoczęły na każdy z nich i wszyscy zostali napełnieni pojęciami, tak? Święty, tak. tak? Czyli tutaj Duch Święty przejawił się w jakiejś fizycznej postaci, w formie jako ogień, natomiast tamten fragment, do którym mówiłeś, że będzie chrzcił w ogniu, to tam kontekst jest wyraźny, zarówno następny wiersz mówi, że spali plewy w ogniu nieugaszonym, a wcześniej kilka wierszy wyżej, jest też mowa o ogniu sądu. Mm -hmm. Więc raczej trudno byłoby wziąć z jednego fragmentu, gdzie dwukrotnie tak, tak. ogień oznacza sąd, mm -hmm. i wstawić wiersz w środku, że on oznacza. Zresztą jaki to miałoby sens? Będzie chrzcił w Duchu Świętym i tak. ogniu, czyli znowu w duchu, mm -hmm. czy coś innego tam będziemy teraz no, no, wyszukiwać? taka interpretacja taka krąży w, mm -hmm. w życiu chrześcijan, że jest to ogień doświadczeń. O. Też może być... Że przepada, będziesz... tak. Że prawdzie jest powiedziane, że przepada... Że w jakim stopniu Tak tylko znowu, czy ja to ma jakieś pokrycie w kontekście? Musielibyśmy tak, zobaczyć. Nie, no się no ja nie powiem powiem o pali, to mówię o tym fragmencie, tylko mówię to w ogóle nie o... Boku, jest, że, tak, że, że Bóg może przepalić, może, uważam, że nawet jest to konieczność, że jest to wręcz konieczność, że żeby kogoś przepalić z tych naleciałości, bo każdy człowiek ma jakieś naleciałości, żeby je po prostu wyrzucić z tego materiału, tak to nazwijmy, no to po prostu musi być temperatura, tak jak się tak wszystkie jest. metale wytapia. No, to jest takie przyrównanie i, i, i tak jak mówisz, Piotr nawet o tym mówi wyraźnie, że, że musimy przejść przez różnego rodzaju jakieś doświadczenia, próby, próby ognia, żeby to wszystko było wytapiane, wypławione, żeby to... O, to jest sztaba, tak, to, to, to jest przesiadki, faktycznie. Mm -hmm. Tak jak ostatnio rozmawialiśmy, że Biblia posługuje się tymi samymi symbolami w odniesieniu do różnych rzeczy. Nie możemy teraz ich wszystkich do jednego worka wrzucić, tak. dlatego że w jednym miejscu ogień oznacza doświadczenia na przykład i tam w tym miejscu jak najbardziej. Teraz nie możemy wszędzie, gdzie Biblia mówi o ogniu, wstawić doświadczeń. To, że tutaj w dniu Zielonych Świąt Duch Święty zamanifestował się w postaci tego jakiegoś ogniowego płomienia, to nie oznacza, że teraz wszędzie, gdzie czytamy o ogniu, będzie duch. To będzie Duch Święty. To robimy wielki błąd. Tak jak Pan Jezus mówi o kwasie faryzeuszów, czyli mówi o złej nauce faryzeuszów. Tak? Ale teraz czy to oznacza, że kwas jest wszędzie złą nauką faryzeuszów? Nie. Paweł bierze kwas jako grzech. Mówi, odrobina kwasu, cały czas to zakwasza. Nie dopuszczajcie grzechu. A w innym miejscu Pan Jezus bierze kwas i mówi, Królestwo Boże jest podobne do kwasu, który kobieta zaczyniła w, w trzech miarach mąki. Więc jeżeli teraz weźmiemy, wiecie, z jednego miejsca coś i teraz chcemy to przenieść do wszystkich miejsc, to będziemy mieli po prostu bołagan. Nie możemy tak robić. To, że w jednym miejscu Biblia posługuje się jakimś obrazem nie oznacza, że teraz we wszystkich miejscach ten sam obraz ma to samo znaczenie. Nie. Ma różne znaczenie. Więc musimy patrzeć na kontekst. Jeżeli w kontekście dwukrotnie Jan Chrzciciel mówi o ogniu kary Bożej. Mówi o ogniu sądu. Mówi o ogniu potępienia to nie możemy teraz trzeci raz, kiedy ten sam Jan w jednej wypowiedzi używa również ognia, wstawić zupełnie innego znaczenia, kiedy tam nie ma żadnej wskazówki, żeby to było coś innego. To nam to jest, no to jest taki podstawowy błąd interpretacyjny. To My wyrywamy ten wiersz z kontekstu i wczytujemy w niego znaczenie z innego miejsca. Natomiast jak weźmiemy cały, całą wypowiedź Jana, bo to jest w jednej wypowiedzi Jana, on trzykrotnie używa ognia więc dwa razy mówi o sądzie i trzeci raz nie wyjaśnia tego, mówi tylko będzie chrzcił w duchu i w ogół będzie zanurzał w duchu i w ogół a, a za chwilę następny wiersz już mówi, że ten ogień to jest gdzie będą pleby spalane więc ja bym się nie ważył teraz zmieniać znaczenia wcześniejszego wiersza, kiedy trzykrotnie Jan używa tego samego słowa, a dwa razy definiuje że jest to ogień sądu jest to ogień potępienia to, to też mogę na przykład zrozumieć, że na przykład to co on powiedział, że w ogień to ci, którzy y, żyją nienagani. O W podstawie mówię. czego? Na przykład jak ty powiedziałeś, że ogień, prawda, piekielny, prawda to ci, którzy nie, nie są posłuszni Bogu. Mhm. Oni będą sobie. Ale tutaj ja widzę na przykład, bo ja tak kontroluję, bo ty, słyszę jak ty na przykład mówisz o Duchu Świętym, prawda? Ja wierzę, że ten ogień, który tutaj pisze. Ale gdzie? Tu gdzie apostoła a, no tam, Tak, gdzie... no to tam ja Wiesz, nie. To jest tego ogień. Nie, ale to jest ogień, który. który. To jest Boże ogień. Mm -hmm. Który rozpala w człowieku, prawda? Tak. I, I ja wierzę, że wtedy człowiek z odowagą idzie i głosi słowo, jak widzę Piotra, kiedy wcześniej, prawda, Paweł, on był po prostu takim człowiekiem, który szybko mówił, wszystko Panie, zbudujemy tutaj, zrobimy trzy namioty, ale wtedy, kiedy on. Yy, otrzymał dar Ducha Świętego, prawda? On był innym człowiekiem, prawda? Przymiana. Ogiem przypaliło to, co jest stare, a powstało nowe. Ja tak myślę. Tak, w tym sensie jak ja najbardziej. I ja wtedy on zróżnia, wszedł i w mocy Ducha, Ducha Świętego robił to, co yy, przykazane. Ja wierzę, że na przykład jest yy, odmiana Ducha Świętego w kościele, prawda? Słyszałeś o tym? Jaka odmiana Ducha Świętego? Nowa, czy Nowa, A, nowa, nowa to, to? Nowa, nowa, coś, nowa, coś takiego, nowa, bo słyszałem nowa, to się mówi, nowa, no przepraszam, no i, się. No, i, i ja tu widzę, że te ludzie śpiewają i, i no wszystko robią i zastanawiam się teraz, prawda, dlaczego? Wołali? Otrzymali? Ani którzy tuże nie otrzymają? To znaczy, ci, którzy pragną, otrzymują, a ci, którzy lekceważą i nie chcą, nie otrzymują. Tutaj znowu tutaj hmm. trzeba być wierzę. bardzo ostrożnym. Bo to, nie, że, ja wierzę. To, że oni śpiewają, to, że oni Spadają. jakieś sylady, Spadają, to ja wiem, że to jest u Boga. Tak, wierzę. Niekoniecznie to to nie oznacza, że oni otrzymali cokolwiek od ducha świętego. Dlatego ja można się nauczyć śpiewać każdego. No jak najbardziej. Nawet zwierzęta niektóre można nauczyć śpiewać. Więc to akurat nie jest dowodem, że. No tak, tak, tak. <grym> nie, no nie, nie, nie, nie szczekał. Nie szczekał. Ale... No, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak. Jest tak, jest tak, Paweł. Teraz e, tak samo można nauczyć ludzi uzdrawiać, tak samo można nauczyć ludzi mówić językami, prorokować i różne rzeczy robić. No, niestety, może, Tyleż to nie jest z Boga. Więc musimy znowu odróżnić też to, co jest z Boga, co jest prawdziwe. To, że coś takiego się robi, to nie neguje tego, że nie ma prawdziwego działania. To musi chodzić w Duchu Świętym. Więc myśmy za się poszli tutaj na odnowę w Duchu Świętym w Węcherowie. 20 lat temu, czy więcej. Pewnie więcej. Prawie 30 lat temu. Poszliśmy tutaj na odnowę. No i to po prostu była katastrofa. katastrofa się ja działo. też były. To była mantra katolicka, mantra maryjna. I po prostu drama. Tam nie było... Bożego Ducha, ani Słowa, czy... ani Życia. Tak, Więc jest. jakby to, że oni tam coś mieli, coś, co oni rozumieli jako chrzest duchu, czy cokolwiek, to nas to w żaden sposób nie przekonało. No, byliśmy tam raz, od razu nas odkryli, że jesteśmy bracia odłączeni. I, I wszystko była, była krótka rozmowa, jasna, klarowna i wiedzieliśmy z kim mamy do czynienia. Oni wiedzieli z kim mają i nie widzieliśmy dalszego sensu kontynuowania. Może, może to nie jest aż tak ważne, może to nie jest w ogóle ciekawy temat, może to nie jest nam potrzebne, ale ja y, osobiście twierdzę, że to nie jest. Ważne. Dobrze jest o tym rozmyślać. Y, o tym rozmawiać. I y, Łukasz mówił o czasie. Nie zawsze mamy czas. tak? Także mm. jeśli mamy czas i czas nam coś pokazuje, to jesteśmy już w domu. No, zobaczyliśmy. Po czasie zobaczyliśmy. Ale mamy sytuację chociażby taką jak tu. tak? Poszliśmy do odnowy w Duchu Świętym i jednymi usty Y, powiedzieliśmy to samo. Nie. Mówiliśmy na to nie, tak? Chociaż y, mogło to, nie wiem, mieć jakieś poglądy czegoś tam. Bo my, dlaczego powiedzieliśmy nie? Dlatego, że mieliśmy jakąś niepisaną listę, w której oni się nie zmieścili, tak? Yy, A może to Wasz duch mówił nie? nie. Yy, to może to Może duchowo. Już nie w stanie. W tego czasu pojawił się tutaj taki człowiek. Nie będę mówił imienia. Kto go poznał, to poznał. Mówił słowami y, z Biblii. Nie mieliśmy żadnych wątpliwości, że to nie jest zwierzący człowiek. Bo były pewne symptomy, pewne. pewne Pewne słowa, które w naszych oczach go bez wątpliwości zdyskwalifikowały. I wiedzieliśmy, z kim mamy do czynienia. Tak? I o tym mówię. O, o tej takiej pisanej, niepisanej liście yy, takiego rozeznawania. Mówię, nie wiem, jak jesteśmy w stanie daleko dojść do, do, tego, do tego miejsca, w którym jest sam Pan Jezus, tak, który wie wszystko, tak? Rozumiem, że możemy się zbliżać, że raczej się nie zbliżymy. Oby, może nie jest to możliwe w życiu śmiertelnika, ale obawiam się, że chyba nie. Ale myślę, że możemy zbliżać się, żeby nie być tymi, którzy mówią, że zbyt wiele rzeczy biorą za dobrą monetę. Ja pamiętam, jak ja się nawróciłem, Stanisław Sojka zaśpiewał Piosenka. Na no, miły Bóg, czy ci nie po to tylko jest? To był brat, bo był mu no i Bóg powiedział. To, byłeś, byłeś tym dzieckiem, prawda? Ale o tym byłeś właśnie nie mówię. Właśnie o tym mówię. To jest i dojrzały wierzę, także. Y, Więc to jakoś tam do tego, co było wiedzieć, to no czuję się tak. bardziej dojrzały, ale sam widzisz, jakie zadaję pytania, tak? Ja, ja mógłbym swoją listę stworzyć, tak? ale znowu zakładam, że jest ta przestrzeń, w której mówię, nie wiem i o tym chcę rozmawiać, tak? żebyśmy nie byli tymi, którzy, a wszyscy bracia i siostry, a katolicy to nasi bracia, a skoro trzymają Biblię w ręku, to znaczy, że na pewno ich nie krytykujmy, na pewno ich przede sposób nie oceniamy”. To, to jest moim zdaniem nie tędy droga, tak? Ja myślę, że musimy być blisko światła. Jeżeli będziemy blisko światła, będziemy trwać tam teraz w Słowie, to nawet jeżeli gdzieś zrobimy jakiś błąd, mówił, to, to nie będzie to nam coś podzielane za... Ale nie będziemy robić na pewno tych błędów, bo, bo to światło będzie. No to będziemy to wiedzieć. Hmm. To, nie, to jest okay. ta pierwsza myśl jak najbardziej, ale nie, nie chodzi o to, że będzie nam to poczytane, że, że nie wiem, że to będzie nasz grzech. Nie o to chodzi. Chodzi o to, żebyśmy mieli właściwy, nie tylko właściwy kierunek, to jeszcze taki właściwy kręgosłup i taką mądrość, którą nabieramy, gdy czytamy Boże Słowo. tak? To, że mamy takie jakieś duchowe rozróżnienie czasami, że, że w ogóle bez słów widzimy pewne rzeczy, to jest kolejna kwestia, której bardziej lub nie doświadczamy w naszym życiu. No, to, to, to co chciałem. Także jeśli ktoś jeszcze chciałby coś tutaj w tej kwestii dodać, to. to ja bym nie. chciał. Yy, tak bym powiedział, że troszeczkę tu znaliśmy się przez parę tematów. Tak, tak, tak prawdę mówiąc. Po pierwsze, musimy wiedzieć, że chociaż dzisiaj każdy z nas mówi, oj, jak ja, jak ja dziwnie myślałem 20 lat temu, nie? Takie błędy robiłem, tak jak, jak taki normalnie żółtodziu. Ale musimy też sobie zdawać sprawę, że jeśli dożyjemy za 20 lat, to z kolei za 20 lat będziemy mówili, ale tłucie, co ja wtedy opowiadałem. I to w zasadzie w pewnym sensie jest to nawet dobrze, nie? To znaczy o, jest o, o roz, tym, że, że jest rozwój, rozwój. Tak, ja. Także żebyśmy nie byli za mądrzy tutaj na dzień dzisiejszy, bo, bo żeby się stać mądrym, najpierw niestety trzeba się stać głupim, Taka jest prawda. Czyli cały czas, jak to się mówi, winniśmy i iść do przodu co do różnego rodzaju jakiś tam podziałów, powiedzmy. I ja bym powiedział, nie jest to dobre, lepiej żeby tego nie było, ale jednak ma to miejsce i trzeba sobie uzmysłowić kolejną rzecz, że w zasadzie prawie od samego początku tak było. To nie jest tak, że my jesteśmy jacyś nieudacznicy. Zawsze były takie problemy, gdzie mieli różne zdania na różne kwestie. Sprawa tylko najważniejsza jest, żeby tej podstawy, tej doktryny podstawowej, której niektórzy nie lubią, bo doktryna to zabija, niektórzy twierdzą, ja uważam, że nie. Doktryna jest, zdrowa doktryna jest bardzo potrzebna, musi być, żeby nie, nie, nie wylecieć z tym wózkiem gdzieś na bocznicę. Jeśli to się trzyma wszystko w doktrynie, to resztę można, jak to się mówi, czy wcześniej, czy później, no, dogadać. Mhm. Tak jak na przykład z tym ogniem tutaj, co była mhm. rozmowa. I proszę, wystarczyło 7 minut, 8 jakiegoś tam schłodzenia swojej głowy i to się okazało, że można jednak, że rzeczywiście doszliśmy do, do jakiegoś tak, porozumienia. Tak. Następna rzecz jest taka, że, bo tutaj padło Paweł, nie Paweł, tylko Adam powiedział o tym, że, że to jest taki mogę My nie powinniśmy być zaskoczeni tym. Przecież o tym Słowo Boże. Tak. Mówi. Że w czasach końca tak będzie. Naprawdę jest kogel mogel? No co ty powiesz? Przez Słowo Boże 2000 tysiące lat temu już nas po... znaczy, pouczało tamtych. Dzisiaj nas poucza, że tak będzie i to się musi wydarzyć. I będzie to. Naszym zadaniem, jak to się mówi jako chrześcijanie, jest po prostu nie dać się tym wszystkim zwariować. Bo to będzie się nasilać i będzie coraz więcej zamieszania I po prostu musimy się nauczyć z tym żyć, bo faktycznie tak będzie. Słowo Boże musi się wypełnić i się wypełni. A my natomiast musimy w tym wszystkim zachować zdrowy rozsądek. Musimy się modlić, musimy trwać w społeczności z Bogiem. I ostatnia rzecz jeszcze, którą chciałbym jakoś podkreślić, z tym bratem, nie bratem, naprawdę naszym pragnieniem, pragnieniem naszego serca winno być to, żeby drugi człowiek był zbawiony. Amen. Że ja się nie dał ogłupić, bo jak ja się dam ogłupić, to jeszcze nie dość, że ja będę zatracony, to jeszcze innych pociągnę za sobą. Mhm. Czyli fakt faktem ja powinienem o siebie dbać o swoje zdrowie duchowe, żeby też innym móc pomóc. Mhm. I takie powinno być moje nastawienie, tak jak było u apostoła Pawła. On powiedział, że on dla wszystkich stał się wszystkim. Po co? Żeby tak każdemu przytakiwać? No nie. Po to, żeby wszystkich, jak najwięcej, jak najwięcej, jak najwięcej. A to, że jakieś tam błędy będą robione, no to, to jest, jak to się mówi, wkalkulowane niestety w nasze życie. Ale jeśli to się szczery przed Bogiem, Bóg na pewno to wszystko będzie gładził. Będzie prostował, będzie gładził. No i któregoś dnia spotkamy się po prostu w Królestwie Bożym i to jest właśnie Dla Żydów stałem się Żydem, żeby Żydów pozyskać, a dla Boga stałem się takim jakby troszkę. Dla tych, którzy są bez zakonu, tak jak ja bym był bez zakonu chociaż. Jestem w zakonu. Chodzi o to takie, ja bym powiedział, takiej biblijnej, ale też życiowej mądrości, bo są naprawdę różne sytuacje. Ja też różne, różne pytania ludzie mi zadają, a czasami czasami mówię po prostu, wiesz co ja nie wiem naprawdę, jak będę wiedział to Ci powiem ale nie ściemniał. No katolikiem nie możesz się stać, żeby katolików pozyskać no nie, no nie, no, no nie znam dużo katolików, którzy są naprawdę bardzo fajnymi ludźmi naprawdę bardzo fajnymi i tak czasami sobie myślę, czy w niektórych aspektach nie są nawet bardziej lepsi ode mnie, tak bym powiedział ale musimy wiedzieć, że zbawienie nie jest z to jest zwiar. Najważniejsze jest nowe stworzenie. Amen. Nowe stworzenie, czyli było tak, a teraz jest tak. tak. To wcale nie znaczy, że ja będę ideałem, ale znaczy to, że powinienem iść do przodu. Jeden pójdzie tak, drugi pójdzie tak do przodu, do góry, ale mhm. musi to być w życiu widoczne. Także musimy dbać o swoje zdrowie duchowe, mhm. o swoje Twoje życie wieczne, bo dzięki temu możemy jakoś też innych, na tyle, na ile to będzie nam dane, pozyskać. I o to chodzi Boga. że to, co Adam powiedział, że patrzy na to, czy ktoś jest fratnym, czy nie, to jest bardzo dobre. Dlatego, że mamy wiedzieć o tym. Nasz Duch musi jakby skontrolować tego człowieka, czy jest, czy nie jest, prawda? I to jest dobre, bo dlatego, że ludzie będą będą po prostu jakby tacy. Tak, i oni będą no, wspaniałe rzeczy, ale żeby nasze serca były przygotowane do tego, żeby zwiastować mu Słowo Boże. Jaki powinny być chrześcijanie? Kto to jest chrześcijanie? To jest nasz śladowca Chrystusa. Ja wiem, że tak jest. I to jest dobre, co powiedział, bo w wielu kościołach yy, nawet ja słyszałem. No wiesz, że to jest mój przyjaciel, to jest katolików, ale to wierzę, no ja wierzę, że. Ja może, ja może z drugiego końca powiem, bo ja dołączyłem tak do zboru, doszedłem do Was. Tak, tak pokrótce powiem, jak wyglądała moja historia, bo ja też byłem katolikiem. Miałem ciężką sytuację w życiu i zacząłem sam czytać Pismo Święte. I od razu poznałem, że rzymski katolicyzm, ten kult maryjny, że to się nie pokrywa z Pismem Świętym. Zacząłem na YouTubie słuchać Czaka Mislera no też Fabiana, tam Waszkiewicza. I potem zacząłem szukać prawdziwych naśladowców, jakby Jezusa Chrystusa, którzy, którzy uczą się Słowa. Którzy żyją Słowem. I dlatego trafiłem do Was. Ale wiem, że Bóg chce zbawienia każdego człowieka. I wiem, że Słowo Boże jest żywe wiem jak do mnie przemawiało wielokrotnie w czasem taki trochę magiczny sposób i widziałem ostatnio świadectwa jak młody ewangelista wyszedł i nawracał świadków Jehowy i oni się potem faktycznie nawracali widzieli te błędy, które są u nich, u nich robione i mi się wydaje, że, że Bóg chce zbawienia każdego człowieka i, i, i Duch Święty czasami działa w różnymi w różny sposób. Niekoniecznie w życiu każdego człowieka w ten sam sposób szablonowo. I myślę, że, że każdemu musimy dawać szansę, że wszyscy jesteśmy chrześcijanami, a te różnice faktycznie są. Te są, są w tych różnych demon, denominacjach. Ja jestem na początku mojej drogi, ja dopiero, dopiero się uczę. Ale wiem jedno, ja w tej chwili bazuję na Jezusie Chrystusie jako jedynym pośredniku, jako jedynej drodze do Boga. I tego się na razie trzymam. Trzymam się pewników. Ale, ale widzę, jak, jak ja mam coraz większe pragnienie czytania słowa. Nie miałem tego. Mam coraz więcej. Im, Im więcej czytam, tym jeszcze coraz więcej chcę. Coraz więcej mam wrażenie, że mi Duch Święty objawia. Ale jestem dopiero na początku drogi. Ale ja wierzę, że wszyscy... Wszyscy gdzieś tam w Chrystusie, ci naprawdę zakorzenieni w Chrystusie, że my wszyscy gdzieś tam tą drogą czy inną, z jakimiś niuansami, do, do że my dojdziemy do Chrystusa. Tak, tak, Wierzę tak, w tak. to, mam nadzieję, bo, bo ja wiem, że Bóg chce zbawienia każdego człowieka. Tak. Ja nawet jestem pewien. Tak jest. Muzułmanie się nawracają. Muzułmani Muzułmanie się nawracają. Ja się czyni to dla Boga, dla Chrystusa. Sławek, przywołałeś takie stwierdzenie... Doktryna, mówiąc, że doktryna jest ważna i potrzebna, i zgadzam się z Tobą bardzo. I ja bym powiedział, nawet, że to, co ja tutaj proponuję, to w moją listę, tak? Kto później się nie śmiejecie? Moja lista, bo to nie ma. Nie? Tak? Ja to zobaczymy, czy się nie śmieje. Cię, Cię w niepewności. Użyłem słowa, lista, moja lista, i tak dalej. Zresztą yy, możecie się śmiać, tam nie przeszkadza. Yy, <śmiech> myślę, że, że, że taka lista to jest, to jest taka, taka doktryna ze wszystkimi yy, gwiazdkami, odnośnikami, ro, taka rozszerzona doktryna, bym powiedział, tak? Yy, bo yy, na przykład w doktrynie naszej będzie, że. Yy, a Jezus jest jedynym pośrednikiem, tak, między Bogiem a ludźmi i teraz, tak, to jest proste stwierdzenie, z którym się zgodzimy, ale jakie, na, na ile odejście od tego prostego stwierdzenia już jakby stwarza problem, a, a na ile nie stwarza, to już, to już trzeba by o tym głębiej porozmawiać, tak? Czy właśnie, czy ktoś, jeśli ktoś się modli do Marii, to on... Nie będziemy go nazywać <tryk> tak? No, no, to już jakby się troszeczkę powtarza, mamy... wiecie coś. Na drzwiach tam mamy wypisane, w co wierzymy. Jak <tryk> się te fundamenty tam wypisane, tak te rzeczy ja tak powiem, kluczowe. A... Ty, jakby właśnie komentarzy do tego Cała i otoczka, no to właśnie I siedzimy po to tutaj cały tak. czas, żeby hmm. te rzeczy zgłębiać, upewniać się, korygować. Cały czas jesteśmy w procesie uczenia tak, się. Tak, cały tak, czas tak. jesteśmy w procesie wzrostu. I, I też jestem za tym, żeby nie być pochopnym hmm. z nazywaniem braćmi ludzi, którzy w jakiś sposób wydają się podobni do nas. Hmm. Trzeba czasu, jak brat powiedział, spokojnie poznać ich lepiej, poznać ich naukę, poznać ich życie, jeśli to możliwe, i dopiero wtedy możemy rzeczywiście powiedzieć tak. brać. Albo mamy dobre świadectwo od kogoś, komu ufamy, to jest blisko nich i składa o nich dobre świadectwo, no to też polegając na świadectwie kogoś zaufanego, możemy mieć nadzieję i nazywać braci. Natomiast kiedy. Właśnie stykamy się z ewidentnymi rzeczami, które zaprzeczają nauce Słowa Bożego. Zresztą lepiej się wstrzymać od stwierdzenia, że to jest plan. Nie wiemy, co tam się dzieje w sercu, na jakim jest etapie, czy w ogóle wszedł na tą drogę, czy nie. Możemy nie wiedzieć, ale lepiej się wstrzymywać, być ostrożnym. Szczególnie, jeśli ktoś propaguje jakieś nauki, praktyki, które no, są sprzeczne no, z naukowami. Idealnym przykładem yy, tego, o czym chciałbym, żebyśmy rozmawiali sensu stricte, jest Festiwal Nadziei, który podzielił chrześcijaństwo ewangeliczne w Polsce na dwie grupy. Zwolenników i przeciwników. I jeżeli możemy zaryzykować takie stwierdzenie, że Jedni mieli rację, a drudzy się myli to mamy sytuację, która nie wiem, no, powinna nas y, jakby y, prowadzić do, do takiej właśnie szukania tego, co jest właściwe, co nie jest. To chyba, że i jedni mieli rację, i drudzy, albo obaj, obaj nie mieli racji w swoich stanowiskach, ale to raczej słabe by było. Bardziej bym powiedział, że, że no, albo to było właściwe, bycie przeciwko temu, albo za było właściwe. Ja tutaj bym powiedział jeszcze może w ten sposób, że jednak jest dużo sytuacji nawet w Biblii opisanych, że rzeczywiście te dwie racje mogą być racje. Tak jak jeden traktuje każdy dzień jednakowo, a drugi traktuje jakiś sabat szczególnie. I z tego, co ja rozumiem, bo to nie dotyczy tylko sabatów i, i, i, i służenia Bogu, w, czy to w poszczególne dni, czy jakoś specjalnie w szabat. Bogu bardziej chodzi o to, że jeśli na dzień dzisiejszy ktoś ma takie poznanie, jeśli to robi dla Boga szczerze, to ja osobiście uważam, że Bóg to przyjmuje. Tak samo drugi uważa inaczej, ale też robi to dla Chrystusa, to Bóg akurat jest taki, że potrafi to przyjąć, bo widzi to szczere serce. Z czasem te, te dwa bieguny mogą się zejść w jedno. I to nie jest jedyny przypadek, to samo dotyczy jedzenia, czy, czy można jeść wieprzowinę, czy nie tak itd. itd. Albo maseczki te, albo szczepienia, niedawno to przerabialiśmy, prawda? To też był podział w chrześcijaństwie. Ja osobiście, tak powiem szczerze, to w ogóle tego nie rozumiałem problemu, bo dla mnie najważniejsze, czy on kocha Chrystusa, a jeśli on tam zakłada maseczki, czy nie. No ma takie przekonanie. Jeden tak. mówi, że tak. trzeba władzy słuchać, a drugi mówi, zaraz zacznie cytować, że apostoła Piotra, co mówił, że że nie możemy słuchać władzy, tylko słuchać Boga. Nie? No i każdy tam operuje według swojego jakiegoś uznania, ale musimy zdawać sobie sprawę, że diabeł chce po prostu szatkować chrześcijan, chce dzielić, chce, chce poróżnić. Robię to na różne sposoby. W kontekście tego, co mówisz, pytanie jak, bo tu się festiwal nadziei to jest kwestia ekumenii, tak? I teraz pytanie. Czy ekumenii powiemy wyraźne tak, bo uważamy, że to jest Boże, czy powiemy wyraźne nie, bo uważamy, że to jest nieboże. I w tym kontekście y, mając świadomość, że nie unikniemy y, jakichś konfliktów, podziałów, y, rozdwojeń, y, myślę, że dobrze by było, żebyśmy mieli zdanie w tym temacie, tak? Bo, yy, nie wiem, jakiś, spróbuję przykład, który bardziej to zobrazuje. Trzymaj się, ale już na razie na tym, co powiedziałeś. Spróbujmy się do tego odnieść tutaj. Powiedziałeś ekumenii, tak? Już nie rozumiemy słowa ekumenia, jest założenie ekumenu kościoła katolickiego. No to... Czym jest według kościoła katolickiego ekumenia? To czego ma dobrze? pytanie. No, w sensie, czy Wiesz? Wydaje mi się, że... Czy oni to wypowiedzą, czy nie nie to jest, to Nie, nie, akurat jest. To, jest jasno. Napisano, że. Jakumania chcieliby... ma dążyć do połączenia do jedności tak. kościoła. No, wzięcia pod skrzydła. No to, no, no, to, to, no, to, to jest tak, to, to tak, sprawa tak, załatwione. Tak, no, no, wiadomo, że, że yy, nie będę.. Zobacz. Yy, akurat to jest twoje zdanie, tak? Tak. tak. To jest twoja, twoja opinia tak. brata w wierze. A teraz mamy innego brata wieża akurat pokazałem na pawa, ale akurat źle, bo ja wiem, że on jest w twojej dłużynie. Może tutaj po nas jest ktoś. Ok, ja cię no, ja mogę, Co? przepraszam. My byliśmy w w sensie ja byłem w która jakby brała cały udział w tej ekumenii, tak? W no, szeroko pojętej. No i potem zmierz... kierunek jest prosty. Nauczyciele w, w której jesteś, przemawiają tyle, natomiast kościoła katolickiego przychodzą księża i przemawiają tyle. I cała nabożeństwo jest podporządkowane ku temu. I teraz po iluś tam latach, trzeba ja się zastanowić, jaki jest tego cel. E, nam wmawiano początkowo, bo jakby w tym czasie ja się nawróciłem, że jest to po to, żebyśmy pozyskali ich. A serio, to, to serio? W ogóle jakby w drugą stronę działa dokładnie tak samo. No. Natomiast jeśli przeczytasz, jakie jest założenie odgórne tego, tak, czyli jak papież w tym wypadku założył, po co to jest, no to jeśli ktoś za tym idzie, no to duża czerwona lampka i obserwujemy pacjenta, tak? Tak. I teraz ja mam jeszcze w tym uwagę, że to, to też nie jest takie jednoznaczne, bo no teraz nie. na ciebie, który to wiesz, tak. który jakby rozpoznajesz te zagrożenia, no to ty zajmujesz takie stanowisko. Ale jest zbór, który myśli sobie, no pojedźmy tam, no, tam będzie Ewangelia głoszona, Ludzie wyjdą, będziemy się o nich modlić, no trudno, że tam będą katolicy, ale, ale tam też będzie Ewangelia głoszona, Pan Jezus będzie, przecież tam nie będzie do Maryi i modlitwy, nie będzie tamtego. I teraz oni jadą w takiej naiwności, w takiej no właśnie... dobrej wierze. W dobrej wierze, więc teraz dlatego, że oni powiedzieli tak, to teraz nie powiemy, że to oni nie są naszymi braćmi, tak, no Nie, nie, nie, sekundy, nie, nie, nie, nie. bo nie, ja tylko nie, nie, mówię, nie, nie wyciągajmy za daleko idący no, na razie stwierdzamy Ekumenia nie, ale, poczekaj, ale nie mówimy, że nie są to nasi bracia. Okay, no to teraz weźmy inną grupę, weźmy rzymskich katolików. Jakaś część w rzymskim katolickim no, to Tak, tak, festiwal nadziei tak, ale masa mówi nie, festiwal nadziei, to jest jakiś. Przyjedzie protestant, będzie gadał tam, więc oni też są przeciwko, i teraz co, to są nasi, nasi sprzymierzeńcy, bo oni są przeciwko festiwalowi? Świadkowie Jehowy też, festiwal nadziei, ojej, co to będzie za herezja? Więc teraz nie wszyscy przeciwko festiwalowi nadziei są w naszym drużynie. Więc tutaj rozumiemy, że motywy brania udziału i nie udziału, mogą być różne. I to znowu, to nie jest takie proste. Dla nas jest to ważne, żebyśmy my tutaj w społeczności, jak coś takiego się dzieje, razem o tym tak. porozmawiali. Czy my bierzemy w tym udział, czy nie bierzemy i dlaczego chcemy wziąć, albo dlaczego nie chcemy wziąć. I dobrze było, żebyśmy umieli o tym porozmawiać tak, tak, jest, tak. żeby wszyscy zgodzili się z tym. nam no, Bóg nam taką łaskę, żebyśmy dochodzili do jedności w tego typu sprawach. Ale teraz nie będziemy osądzać zboru z innego miasta, który podjął inną decyzję niż my. Nie powinniśmy, myślę, bo oni mogli nie mieć tych informacji na przykład, które my mieliśmy. Mogli być gdzieś tam nakręceni przez kogoś. Mogli, na przykład na początku ten Festiwal Nadziei, ja rozumiałem, że to jest impreza tylko Ewangeliczna. Tak, to było prezentowane. Było ukrywane wręcz. Ja do tej pory wie, tak myślałem. <laughs> to, to, to to, było wręcz, dobrze było ukrywane. To było wręcz ukrywane, że tam hmm. będą w 60 czy 80% rzymscy katolicy brali udział jako i tak. To Ja dopiero później się dowiedziałem. Jak się o tym dowiedziałem, to byłem wzburzony, po wcześniej poczułem się oszukany. Przez, no, Wtedy jeszcze w kazecie byliśmy. I tak nam to przedstawiono, że to jest nasza impreza ewangeliczna. Nie było powiedziane, nawet pastorzy nie wiedzieli niektórzy, w co się wpakują, co ja teraz nie, nie, nie możemy ich ocenić, mm -hmm. że nie mieli racji. Po prostu byli w błędzie, nie wiedzieli. Tak, Zostali jakoś tam szuka. przekonani. No, takiej rzeczy jest pełno. I tutaj no my też czasami dajemy się wpuścić w waliny przez kogoś. Bo, bo dobrze gada, fajnie tak. się wydaje tego, a dopiero później się okazuje, że coś tu śmierdzi. Więc no, też na tej podstawie nie, nie sądźmy innych. Natomiast my na pewno musimy zająć stanowisko, na tak. tyle, ile wiemy, tak? Bo mm -hmm. też możemy zająć stanowiska potem, bo ja ludzie, nie? I się wpakowaliśmy, no nie wiedzieliśmy o tym, o tamtym, dopiero później się dowiedzieliśmy. Czyli kolejne. też są rzeczy, w których się rozwijamy, uczymy. Hmm. Kolejna nauka życiowa, którą musimy zastosować w naszym życiu, że, żeby też umieć wyciągać wnioski z tak. danych sytuacji. Tak. Bo niestety błędy robimy i obawiam się, że będziemy robić, ale żeby po prostu z tego wyciągnąć odpowiednie tak. wnioski tak. i więcej już tych błędów, albo jak najmniej ich po prostu robić. Hmm. <śmiech> <śmiech> Zamykamy ten temat? Przeczytajmy może z dziejów 22 rozdział, gdzie Paweł staje przed swoimi rodakami po jego aresztowaniu przez Rzymian, którzy go właściwie uratowali, aresztująco go i Paweł tutaj prosi tego dowódcę,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 podnieśli swój głos, mówiąc zgładź z ziemi takiego, bo nie godzi się, żeby żył. A gdy oni krzyczeli, rozrzucali szaty i ciskali proch do wietrze. Dowódca rozkazał, by zaprowadzić do twierdzy i polecił przesłuchać go z zastosowaniem biczowania, żeby się dowiedzieć, dlaczego tak przeciwko niemu krzyczano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 i rozkazał zebrać się naczelnym kapłanom i całej radzie przyprowadził Pawła i stawił przed W następnym rozdziale mamy właśnie tą przemowę Pawła do starszych żydowskich. ale tutaj widzimy do tłumu przemawia no i właśnie widzimy, że w pierwszych słowach zwraca się do nich w takim yy, nie w duchowym wymiarze, prawda? nie używając mm. tego słowa bracia i ojcowie w sensie braci w wierze i ojców wiary, w sensie tego, co on powiedział w I to właśnie w tym kontekście żydowskim. Gdzie y, oni się nazywali braci i ojcami nazywali tych właśnie swoich no, jakichś tam nauczycieli y, prawa. I, Paweł prosi ich o to, żeby wysłuchali jego obrony i mówi po hebrajsku, więc widać, że to od razu no, dodatkowo respekt budziło, że jest to człowiek, który zna ten język i mówi w tym języku. Wtedy wielu Żydów już nie mówiło, wielu mówiło po grecku, tylko ci właśnie... Raz <grym> w stereo będę. <grym znać w tarych> <głos> <głos> więc Paweł tutaj zobaczcie, zaczyna od swojego urodzenia w Tarsie, w Cylicji, czyli właśnie w tym rzymskim mieście ale mówi, że chociaż był urodzony w rzymskim mieście stąd miał to obywatelstwo był wychowany tutaj w Jerozolimie u stóp Gamaliela który jak wiedzieliśmy już wcześniej go w dziejach apostolskich był szanowanym nauczycielem Izraelu i Paweł był starannie wykształcony u jego stóp w prawie ojczystym i, mówi, był bardzo gorliwy względem Boga, tak jak i oni są gorliwi, czyli Paweł też przypisuje im gorliwość, która wcześniej tak. też była jego udziałem i byłem dokładnie taki jak wy, rozumiem was, widzę tą waszą gorliwość i wcześniej tak dokładnie się zachowywałem jak wy się zachowujecie, też tak. zabijałem takich ludzi, też prześladowałem takich ludzi, też yy, Postałem, mówi, prześladowałem tą drogę, czyli tak jak oni jego teraz prześladują. Mówi, na śmierć. Wiążąc, strącając do więzienia mężczyzny, kobiety. I mówi, tutaj mogą nawet na arcykapłan może zaświadczyć, starsi mogą zaświadczyć. Pamiętają mnie, to nie było tak dawno, ale tutaj byłem jednym z was. I od nich otrzymałem listy do, do braci tam w Damaszku, tak, Żeby pojechać i tak dalej. Czyli tutaj, zresztą Paweł w tym świadectwie u, utożsamia się z nim. Mówi, że rozumie. Myślę, że to też powinna być Panie. nasza taktyka jak Gdzie rozmawiamy. Kierowało, tak. Tak, Żeby kierowało. No. Żeby ich Zyskało, to, ale, ale robiąc to, nie, nie, nie zaczął od wytykania i, i tak. błędów pokazywania teraz tego najgorszego brudu faryzejskiego mm, i wszystkich mm, wiecie, mógłby te wszystkie, te wszystkie mógłby mógłby szlam wiecie. cały tego ich pustej religijności był na to czas, ale nie teraz, nie zawsze jest na to czas to, że Pan Jezus to robił czasami to nie znaczy, że teraz każda rozmowa z Nim ma tak opuścić tutaj on właśnie zniża się do ich poziomu. I myślę, że tutaj dla nas też jest zorzec, kiedy my rozmawiamy z rzymskimi katolikami, tak jeśli tak byliśmy rzymskimi katolikami, mm. to też byśmy w pewnym okresie mm. naszej religii jeśli byliśmy religijni, na przykład rozmawiamy z religijnym mm. rzymskim katolikiem, to możemy wykazać pewne zrozumienie, w takim mm. sensie, że tak, kiedyś też tak myślałem też tak się modliłem do figur, robiłem te rzeczy, wierzyłem, tak że Amen, to jest I tutaj, jest, budujemy jakiś pomost, taki, że jakby nie jesteśmy z innego świata, nigdy nie byliśmy w kościele rzymskim, nie wiemy jak tam jest wspaniale, jakie tam są piękne y, zwyczaje i tak dalej. No, to wszystko znamy, przez lata wielu z nas robiło to i wiemy co to jest, możemy no, o tym powiedzieć we właściwy sposób, niekoniecznie z pogardą, niekoniecznie z jakimś tam obrzydzeniem i tak dalej, y, tylko żeby zbudować jakiś pomost porozumienie. Tak mi się wejrze, że coś takiego tutaj nie? mówi o tych rzeczach, mówi o swoim świadectwie, żeby pokazać, ja byłem nieuzywany, ja dokładnie ja was rozumiem, skąd wasza taka gorliwość, żeby mnie zabić. Ja tak samo tak robiłem, tak samo prześladowałem, aż do momentu, gdy spotkałem się z Jezusem. I tutaj to jest ważne, żeby to w naszym świadectwie też zabrzmiało. Amen. Kiedy mówimy świadectwo, to nie możemy w tych, wiecie, dyskusjach na temat księży, mali papieża i tych innych rzeczy nie powiedzieć o tym, co najważniejsze. O Jezusie. Dlaczego jesteśmy dzisiaj świadkami Jezusa? Amen. Że spotkaliśmy się z Nim. I tak jak tutaj Paweł w tych prostych słowach Opowiada o tym spotkaniu z Jezusem. Opowiada jak, dlaczego już nie jest takim, jakim był. Co spowodowało, że już przestał prześladować, a zaczął głosić tą drogę, którą wcześniej prześladował. Spotkanie z Jezusem. I to musi być nasze świadectwo. Musimy po pierwsze mieć takie świadectwo spotkania z Jezusem. Jeśli go nie mamy, no to nie mamy świadectwa tak naprawdę i nie mamy o czym, czego głosić z nią. Natomiast jeśli to mamy, to się tego nie wstydzi. Amen. To nie, nie, nie, nie rozmawiajmy o nie wiadomo o czym, o różnych rzeczach, bo możemy, wiecie, w religijne dyskusje łatwo się wdać i godzinami rozmawiać o rzeczach, które tych ludzi nie prowadzą do zbawienia. Mhm. Może my próbujemy im wykazać ich błędy, próbujemy im wykazać mhm. jakieś tam rzeczy, które myślimy, że im pomogą, że jak zobaczą, to może zapragną, ale... Myślę, że ważne jest, żebyśmy podzielili się świadectwem z spotkania z Jezusem. Naszego osobistego doświadczenia przemiany. Tego, kim On jest, jak Go poznaliśmy i jak to zmieniło nasze życie. to Paweł tutaj robi. Składa świadectwo o Jezusie, o żywym Jezusie, zmartwychwstałym Jezusie, którego oni ukrzyżowali i myśleli, że z Nim skończyli. A Paweł głosił, że On żyje. Że on zmartwychwstał i przemawiał do niego. On rozmawiał z tym zmartwychwstałym Jezusem. I ten Jezus powiedział mu, że on niego prześladuje. I Paweł może sobie zadać pytanie, w jakim sensie on prześladuje Jezusa. No, w jakim sensie Go prześladował? Mm. Już Jezusa nie było na ziemi. Już nie, nie prześladował Jezusa w takim dosłownym sensie, prawda? Ale w jakim? Braci. Braci. Braci. Braci. Braci. Czyli tutaj zobaczcie, Pan Jezus siebie utożsamia z kościołem, tak. Że Braci. kto prześladuje Kościół, prześladuje, prześladuje Jezusa. Amen. Że On jest w każdym z obecnych z tych, którzy są częścią Jego Kościoła którzy należą do nich. I tego Paweł nie rozumiał, tego nie wiedział wcześniej. W nieświadomości robił to, co robił. W swojej religijnej gorliwości. Tak jak wielu ludzi dzisiaj robi różne rzeczy w swojej gorliwości. Są nieświadomi. Tak zostali nauczeni. Tak zostali wychowani. Takie rzeczy przejęli. I teraz my musimy naprawdę z miłością do nich chodzić. Z miłością. Z, z, z takim. No, że właśnie z tą modlitwą i z tym pragnieniem by ich pozyskać, nie żeby ich teraz zmieszać z głotem, pokazać, no, że my no, mamy rację, a oni są w błędzie. Tylko złożyć tylko im świadectwo to, o tym, co się stało w naszym no, życiu, nie. żeby też im pomóc Amen. przyjść do tego Jezusa i, i, i poznać Jezusa. Hmm. Więc to jest świadectwo Pawła. Dramatyczne świadectwo, bo niewielu z nas miało takie świadectwo jak on, że sam Pan Jezus stanął na Jego drodze i ogarnęła Go wielka światłość i jeśli porównacie inne miejsca, gdzie Paweł to opowiada, widzimy, że czasami troszkę w innych słowach to opisuje, nawet w jednym z listów też to opisuje. I też y, można powiedzieć, że na pierwszy rzut oka, czy tam jak czytamy, to to może wydać się, że są jakieś sprzeczności. Natomiast musimy dokładnie przeczytać tego jego świadectwa, mm. kiedy on powtarza to swoje świadectwo i zobaczyć, że tam nie ma sprzeczności. Po prostu Paweł już nie akcentuje różne Coś? rzeczy. Y, i, i, i no to jest też ciekawe, że jak opowiada to świadectwo, to nie za każdym razem tymi samymi słowami. Nie jest to wyuczone jakieś świadectwo wiecie? i za każdym razem kalka, tylko zależy z kim rozmawia, zależy na co chce zwrócić uwagę, Troszeczkę, to jest to samo świadectwo. Nie to, że on różny opowiada historię, on opowiada tą samą historię, ale Raz akcentuje to, raz akcentuje coś innego myślę, że my też powinniśmy... W zależności od sytuacji to, i, mów, i słuchacza, z którym rozmawiamy. Tak, no, dokładnie. Z jednym będziemy bardziej jakieś rzeczy wyłuszczać, bo widzimy, że dla niego to jest ważne, a dla kogoś innego widzimy, że o czymś innym on mówi, więc podzielimy się tym aspektem naszego życia, naszego świadectwa, bo widzimy, że to Jemu bardziej pomoże. Tutaj gdzieś, na tym gruncie się zbliżymy. Więc stąd też wynikają te drobne różnice w opisie tego, co się wydarzyło, ale jak się dokładnie im przyjrzymy, widzimy, że tam nie ma sprzeczności, że nie jest to, że Pablo raz mówi coś innego, później mówi coś innego, chociaż w naszym tłumaczeniu nie zawsze to dobrze widać. Tam te greckie słowa, Widać, że się różnią, jeśli chodzi o to, co tam jest jak powiedziane, że nie widzieli, czy nie słyszeli. Tutaj te słowa niestety nie oddają polskie, dobrze tych greckich słów. Tam używa różnych słów, które mówią o zrozumieniu sensu, albo tylko usłyszeniu jakiegoś głosu. Więc tutaj, kiedy Paweł mówi, że oni nie słyszeli jego głosu, najwyraźniej mówi, że nie rozumieli jego słów. O to tam. nie to, że nie słyszeli jakiegoś żadnego głosu, w innym miejscu mówi, że słyszeli więc y, chodzi o to, że oni nie rozumieli tego, co Pan Jezus do Niego mówił. To też ciekawe, nie? że miał takie doświadczenie, w którym Pan Jezus do Niego mówi, tylko On to rozumie. Tamci widzą jakąś świadomość, jakiś głos słyszą, ale nie rozumieją tego, co tam się dzieje. Więc ciekawe, ciekawe cudowne y, zjawisko. No, no, no, no, Paweł pyta, zobaczcie od razu, kiedy najpierw kiedy mówi, kim jesteś, Panie? I to słowo Pani jest no, słowem, które też jest używane w różny sposób w Piśmie. To słowo Kyrios, greckie, może oznaczać Pana w takim bardzo potocznym znaczeniu. Takie słowo szacunku do kogoś. Czasami jest to słowo, które opisuje Boga. Pan w greckim tłumaczeniu Starego Testamentu, tam gdzie jest słowo Jahwe, jest słowo Kyrios, greckie słowo. Czyli stąd w naszych tłumaczeniach często mamy właśnie Pan zamiast czy czyli Yahweh. Więc tutaj nasi tłumacze idą za, za przykładem Septuaginty, gdzie oni to słowo właśnie zastosowali. Ale to słowo też miało często takie potoczne znaczenie, jak my dzisiaj używamy, proszę Pana grzecznościowe. Więc tutaj na początku prawdopodobnie, kiedy Paweł mówi, kim jesteś Pani, nie wie kto to jest, więc raczej nie mówi do niego Panie, w sensie Boże. Yy, Boże yy, uznaje Jezusa za Pana jako Syna Bożego i Boga prawdziwego. Tylko raczej nie wie z kim ma do czynienia, widzi, że to jest jakiś, jakaś, no, jakaś jakaś... jakaś postać godna tego, żeby przed nią respekt okazać i nazywa go Panem, ale później, kiedy już mówi, co chcesz, abym uczynił, Panie, co mam robić, Panie, nie to wiem, i... czy w tym dalej, w tym samym sensie przemawia, <śmiech> czy już to Panie ma większy sens. Trudno powiedzieć z tego fragmentu. Później widzimy, że kiedy pisze o Jezusie jako o Panu, to używa tego słowa już w znaczeniu Jego boskości, Jego pozycji jako Pana, Panów, Króla, Królów, Tego, który jest ponad wszystkim. I to ta pozycja Jezusa jako Pana jest tą pozycją boską. Natomiast tutaj trudno powiedzieć, na ile On już rozumie. W każdym razie przyjmuje tą postawę uniżenia, tak? Co mam robić, Pan? I znowu, to powinno być świadectwo każdego z nas. Jeśli poznaliśmy Jezusa, jak Paweł poznał, jak, jak Ty, którym Paweł głosił, to taka powinna być nasza postawa wobec Niego. Co mam robić, Pan? Już nie ja rządzę, już nie ja robię to, co ja chcę, tylko co Ty chcesz, Pan, To jest prawdziwe nawrócenie. To musimy usłyszeć w świadectwie. Jak pytamy ludzi o świadectwo, upewnijmy się, że oni uznali Jezusa za Pana swojego życia w takim właśnie sensie, że już nie chcieli żyć po swojemu, ale oddali władzę swojego życia w Jego ręce. Jeśli tego nie ma, to powinniśmy ludzi prowadzić do takiego miejsca. I też my upewnijmy się, że my mamy takie świadectwo, tak? że my oddaliśmy nasze życie pod panowanie Jezusa że uwierzyliśmy w, w taki sposób, że zadeklarowaliśmy nasze poddaństwo. I teraz też tak żyjemy. Nie to, że kiedyś tam powiedzieliśmy bądź moim panem, a potem żyjemy po swojemu. Mhm. Takie coś jest zaprzeczeniem poznania Jezusa, tak jak należy go poznać. Każdy, kto go naprawdę poznał, to poznał go jako pana i siebie jako jego sługę. To jest prawdziwe nawrócenie, to jest prawdziwe Nowe Narodzenie, kiedy uznajemy go Panem i wyznajemy go Panem nie tylko ustami, nie tylko słowem, ale prawdziwie podporządkowujemy całe nasze życie. I to tutaj, no, Paweł o tym składa świadectwo. Zobaczcie, mówi w tym świadectwie, że tak się stało, że już teraz on tego Jezusa, którego prześladował, teraz się go pyta, co mam robić. Więc jest zupełna inna, zmiana, jest nowy człowiek, nowa postawa i to jest to, o czym wcześniej rozmawialiśmy, że tego oczekujemy, nie? od tego chcemy się upewnić i takich ludzi możemy nazwać braćmi, którzy coś takiego deklarują i w jakiejś mierze jesteśmy w stanie to zobaczyć w ich życiu, że, że oni faktycznie uznają Jezusa za Pana, że On jest ich Panem. Zobaczcie, Paweł miał wiele przekonań na temat Jezusa do tej pory. Ale kiedy się z nim spotkał, kiedy Jezus mu się objawił, to widzimy jak jego myślenie i głoszenie i życie się zmieniło i potem te wszystkie listy są dowodem tego, co mu Jezus objawił, czego Jezus go nauczył, co Jezus, bo On mówi, że przyjął to od samego Jezusa, On tego od ludzi nie przyjął. Paweł miał bezpośrednie objawienie od Jezusa i później głosił to wszystko, co Jezus mu objawił. I my dzisiaj chociaż nie mamy takiego bezpośredniego objawienia, ale mamy Ducha Świętego. I Jan mówi, że mamy to pomazanie od, od Boga, które nas poucza. Więc znowu, to co mówiliśmy wcześniej, jeżeli człowiek się naprawdę nawrócił, to będziemy widzieli, że ten Duch będzie go pouczał. Ten człowiek będzie zmieniał swoje myślenie. Ten człowiek, jak mu się pokaże w Słowie Bożym, da mu się czas na przemyślenie, pomodlimy się, poczekamy, to Duch Święty mu to objawi. Oświęci, on będzie przyjmował się. te rzeczy, które są z Boga, jeśli jest dzieckiem Bożym. Pan Jezus mówi, moje owce, co? Znają mój głos. mną. idą mój mój głos za mną jeżeli ktoś się nawrócił do Pana Jezusa, no to spokojnie. Nie, nie, nie, nie przejmujmy roli ducha, nie próbujmy wszystkiego od razu im, im, im powiedzieć, nie zmienić tak No na czas, dzielimy się, ale pozwólmy duchowi pracować w ich sercach, żeby Duch Święty ich przekonywał. Że tak, to jest nami, i pro, tak, tak jak umiem, w naszym nie? życiu. To, to, to nie, to to osoby Więc też trzeba cierpliwości. Tak. Czasami o pewnych rzeczach trzeba kilka razy powiedzieć, tak, czy raz. Tak dać czas, być cierpliwy, wyrozumiały, wobec właśnie jakichś tam niezrozumienia pewnych rzeczy, czy, czy jakichś tam błędów w jakichś sprawach, ale ufamy, że jak się nawrócił, to będzie szedł do przodu, będzie wzrastał, nie będzie właśnie stał w miejscu, nie będzie się ubierał przy tych swoich starych poglądach. tylko właśnie będzie chciał zmieniać swoje myślenie. To jest to są, to są normalne znamiona nowego narodzenia. My tak. wszyscy mamy to prawda? Tak. Mhm. Że jak, jak się nawróciliśmy, to byliśmy jak gąbka. Chcieliśmy poznać, tak, co? chcieliśmy zmienić. Coś. Cokolwiek żeśmy się myśleli do tej pory, to chcieliśmy to wszystko korygować, tak. zmieniać. Ale to nam też zajęło trochę tak. czasu i do dzisiaj nam zajmuje pewne rzeczy. Tak. Chciałem tylko jedną rzecz może tak... Yy gwoli uzupełnienia, że mimo, iż apostoł Paweł w taki szczególny sposób dostał i objawienie, i widział Jezusa, i została mu przekazana ta wielka tajemnica Chrystusowa, to mimo tego jednak z czasem też konfrontował się z innymi, żeby jak to się mówi, jeszcze bardziej zabezpieczyć się, czy, czy, czy ta Ewangelia którą On głosił, bo już głosił jakiś czas, czy ona rzeczywiście jest pochodzenia Bożego, mimo wszystko. Nie? Także to dla nas też jest jakaś tak, taka nauka, że Bóg może nam pewne rzeczy przekazywać i przekazuje na pewno jednemu, troszkę więcej, drugiemu trochę mniej, ale to nie jest akurat najważniejsze. W każdym razie Bóg działa bezpośrednio z człowiekiem i jest to jak najbardziej wskazane i biblijne, tym Niemniej jednak dobrze jest też konfrontować z innymi ludźmi wierzącymi braćmi i siostrami, czy, czy to rzeczywiście tak do końca rzeczy się ma, żeby być tak jeszcze bardziej Amen. bardziej przekonanym do tego. Nie? Tak. Żeby nie być takim takim, no ja siam, ja wszystko sian. Tak, bo to droga na bezdroża może być. Bardziej, masz masz. Bo, przypadek Pawła jest, można to powiedzieć, spadek. wyjątkowy. Tak. On jest jednak tym kolejnym apostołem którego Bóg wybiera, i jemu jednym z tych cech apostolstwa było, widzieliśmy poznanie Jezusa osobiste. Ci wszyscy wcześniejsi apostołowie znali Jezusa w ciele i bezpośrednio od Niego przyjęli Ewangelię, i Paweł wybrany na tego wyjątkowego też apostoła do Boga. Też otrzymał to, te, te, te wyjątkowe objawienia apostolskie, że od samego Chrystusa przyjął Ewangelię i Jemu Pan się w szczególny sposób objawił. Natomiast później nie widzimy, żeby ktokolwiek inny w taki sposób jak Paweł się nawracał, czy przeżywał, czy doświadczał zrozumienia. Raczej tak jak Paweł mówi, działo się to w kontekście Kościoła. Bóg posyłał apostołów, posyłał innych uczniów, którzy nauczali innych uczniów. Później Paweł, kiedy przygotowywuje braci do służby, do Tymoteusza pisze to, co przekazałem Tobie, przekaż innym godnym zaufania, którzy też będą mogli innych nauczyć. Czyli tutaj już widzimy ten dalszy proces. Nie jest właśnie procesem, teraz szuka Jezusa, niech ci Jezus wszystko objawi, ale odbywa się w kontekście Kościoła, co nie oznacza, że to jest pozbawione Ducha Świętego. To nie oznacza, że teraz od ludzi to przyjmujemy. Ludzie są narzędziami, tak. którymi Bóg się posługuje, ale każdy z nas winien przyjmować naukę od Boga. Bóg się tylko posługuje ludźmi i my nie powinniśmy polegać na ludziach, nie powinniśmy teraz, jak ktoś coś powie, no to już to jest niepodważalne, to już jest tak i amen, tylko rozsądzać to, modlić amen. się, konsultować, korzystać z tej mądrości Bożej, która amen. jest w Kościele, ale jednocześnie cały czas być w relacji z Chrystusem, trwać w Nim i z Niego czerpać. Jedno nie wyklucza drugiego. Wręcz przeciwnie, to, to, to jest tak. Amen. Jedno i drugie jest konieczne. Tak, jest. Jesteśmy w Chrystusie, mamy Ducha Świętego, ale to nie znaczy, że nie potrzebujemy braci i sióstr i teraz Trzebujemy mamy tylko naszego Pana. Niestety niektórzy popadają w takie rzeczy, szczególnie dzisiaj, kiedy jest internet, no, łatwo sobie w internecie zapuścić, co się chce, z której strony się chce. I co się chce dopasuje No niestety. I, i, I, i, I niestety, może do tego dojść, że tak. szukają tego, co ukończą. Tak, tak Paweł. Zamiast tak. być w kościele, gdzie jednak są korygowani, gdzie mm -hmm. są otoczeni jakąś duszpasterską opieką, jest jakieś wsparcie, jest jakaś możliwość szlifowania się. To jest niezwykle ważne. Więc tutaj Paweł widzimy, że to robi. Nawet Paweł, który miał takie to objawienie, mm -hmm. tak jak Paweł tutaj zauważył, Pojechał do apostołów do Jerozolimy, widzieliśmy to we wcześniejszym rozdziale i przedstawił im tą Ewangelię, którą głosi, bracia potwierdzili, były te właśnie ta wspólnota braterska. I Paweł też sam nie działał później. Miał wokół siebie braci zawsze. W gronie braci jeździł, służył i tak dalej. Więc tutaj potem był w Antiofii w społeczności też, gdzie byli bracia, modlili się i tak dalej. Więc tutaj widzimy, że tak, to, to nie jest tak, że teraz natomiast ma osobiste świadectwo z Jezusem. Bo drugą stroną tego medalu jest takie coś, że ludzie przychodzą do zboru, fajni ludzie, podoba im się, na gapie fajne jedzenie, muzyka im się podoba, siostry im się podobają, albo bracia im się podobają, co my jeszcze wiecie. I, I mogą przystać do Kościoła, I... nauczyć się modlić, nauczyć tak. pewnych rzeczy, rzeczy ale tak. nie mają spotkania z Jezusem. Amen. Mm -hmm. Więc... Y... Jedno i drugie jest konieczne. Musi być spotkanie z Jezusem, ta przemiana, która z tego wynika, poddanie się pod jego panowanie, zmienione życie i społeczność kościoła. Więc musimy też to rozumieć, że czasami, mm. niestety, ludzie z różnych przyczyn żonu, no, ten Tutaj wspomniany niewymieniony zmienia człowiek. Ja miałem takie wrażenie, że on tutaj przychodzi, bo mu się podoba. My no, mu się to co tutaj robimy i jeszcze miał swoje do powiedzenia nam jakieś rzeczy, ale nie było w jego życiu spotkania z Jezusem. I tutaj musieliśmy go konfrontować właśnie z tym, że potrzebujesz Jezusa, musisz się na nowo narodzić, musisz Mamy, się nawrócić. Nie to, że masz jakąś wiedzę, coś tam wiedział, faktycznie czytał Biblię, potrafił cytować wersety itd., ale było widać, z tego, co mówił, sam składał świadectwo, że nie znał tych stosunków. że mówił, no ale jakby to, co mówił, jak mówił, no ewidentnie, o tym świadczył. Więc tutaj też to musimy być na to wrażliwi, żeby nie pomylić miłych ludzi, którzy się dobrze czują z nami, że to są nasi bracia i siostry. Tutaj właśnie musimy się upewnić, że oni mają to świadectwo. Spotkania z Jezusem i zmiany, które Jezus otworzył w ja tylko jeszcze m, tak pomyślałem, że e, bo to może troszeczkę zmieni zmieni zrozumienie. To jednym.. Z, e, są pewne elementy tutaj w tym e, szukaniu, rozpoznawaniu z są także momenty w tym rozpoznawaniu kto jest bratem, a kto nie jest chociażby w kwestii zaproszenia powozi do usługi, czy nie zaproszenia ale y, to co jakby chciałem wyrazić, że y, wydaje mi się, że jest tym co, co mi przede wszystkim przyświeca to to, co powiedział, przypomnę w imię. Grzegorz. Grzegorz. To jest to, co też w Bogu towarzyszy. Chęć, pragnienie, żeby wszyscy ludzie byli zbawieni. Mm. I to w tym kontekście właśnie nie, że teraz ja yy, czuję się dumny, że jestem gotowy wydać jakiś osąd na jakiegoś człowieka. Absolutnie nie o to chodzi, tak? tylko jeżeli ktoś nie jest zbawiony, nie jest bratem, a jest w mylnym przekonaniu, że jest, to rozpoznanie tego prowadzi mnie do tego, żeby, żeby mu to pokazać. Tak jak większość katolików jest okłamywana przez katolicy, przez kościół katolicki, że są na drodze do zbawienia i oni potrzebują to wyraźnie usłyszeć. I ekumenia jest tego akurat wielką przeszkodą. Zauważmy, też, żeśmy o tym już mówili wcześniej, kiedy czytaliśmy w X rozdziale, na, w 9 rozdziale, nawrócenie Pawła w Dzień Apostolskich. A tutaj to widzimy znowu, Paweł to powtarza, że Pan Jezus, chociaż przemówił do niego bezpośrednio i objawił mu już od razu pewne rzeczy, to z drugiej strony od razu go odesłał do wierzących. Mm -hmm. Do Ananiasza, go posłał. Mówi: yy, Tak, yy, mówi tam niejaki Ananiasz, człowiek pobożny, według prawa, yy, mający świadectwo wszystkich Żydów, przyszedł, poszedł posz, do mnie i tak dalej. Więc Pan Jezus też mu tutaj mm. wcześniej powiedział, że dowiesz się tak o tutaj, 20 wiersz. Mówi: Stań i do Damaszku, a tam ci powiedzą, o wszystkim, co postanowiono, abyś uczynił. Czyli Bóg dał też Ananiaszowi prawda? pewne światło, światło, pewne zrozumienie, chociaż Ananiasz też miał z tym problem na początku, okay. ale tu widzimy, jak od razu Bóg właśnie wprowadził go do kościoła. Wprowadził go do wierzących, którzy się go bali. <śmiech> Mieli poważne powody, żeby Halo. się go bać. A jednak od razu Pan Jezus Wysłał tam. posłał go tam, mógł mu sam to wszystko objawić bez Ananiasza. Ale widzimy właśnie, tutaj, tutaj widzimy to działanie Boże, mhm. że, że to działanie Boże często odbywa się przez braci, siostry. Nie wszystko otrzymujemy bezpośrednio od Niego, mhm. tylko otrzymujemy od Niego przez posługę też braci i sióstr. I tutaj ewidentnie w tym przykładzie też to, też to widać. I, I Ananiasz właśnie przychodzi do Niego, modli się o Niego. I, I wtedy... Y, zobaczcie też, co takie ciekawe jest to, co Ananiasz mówi, nie? Jak, on, jak on przejrzał, od, odzyskał wzrok, to Ananiasz w 14 wierszu mówi, Bóg naszych ojców wybrał Cię, żebyś poznał Jego wolę, oglądał sprawiedliwego i słuchał głosu z Jego... Czyli tutaj ma, ma wyjątkowe wybranie. Wybranie do wy, wyjątkowego dzieła. Bo nie, nie, nie wszyscy mieli takie wybranie jak Paweł. Będziesz Mu bowiem wobec wszystkich ludzi świadkiem tego, co widziałeś. A więc dlaczego Bóg go wybrał? Dlatego właśnie, że go przeznaczył do tego niezwykłego zadania. Ale teraz szesnasty wiersz. Dlaczego zwlekasz? Na co czekasz? Wstań, oszczij się i obmyśl swoje grzechy. Konkretnie. Jakim, konkret, jaka bezpośredniość taka, no na co jeszcze czekasz? No, wstawaj. Idziemy, chrześcijanie. Ale zobaczcie, tutaj to ciekawie jest połączone. Mówi ochrzcij się i obmyj swoje grzechy. Nie? Czyli co, ten chrzest obmywa grzechy? O co chodzi? Nie, nie, No jak nie, tutaj mówi ochrzcij się i obmyj. No to co, to? to się Ananiasz pomylił? Nie. Co z tym okay, ja, Raz nie się... <grym> no, no, tylko to no, to ważne. No weter to to idzie, dobra, cofam ten żart. Zatrzymajmy się przy tym. Prawda? Bo, bo generalnie yy, raczej rzadko kiedy o tym mówimy, że chrzest jest w jakiś sposób związany z obmyciem grzechów. Raczej mówimy krew Jezusa Chrystusa, krew Jezusa. obmywa od wszelkiego grzechu. I mam na to też Pismo, prawda? Pismo Święte mówi, że to ofiara Jezusa, <coughs> że to krew Jezusa, że to wyznanie naszego grzechu. Gdy wyznajemy, Bóg nas oczyszcza, a jednak yy, ten chrzest, w jakiś sposób odnosi się do obmycia grzechów. Tutaj taka bezpośrednio bezpośrednio Nie, nie, nie, nie, nie... Już mówię dlaczego nie. Dlatego, że omyj swoje grzechy wzywając imienia Pana. Czyli nie ochrzci się i obnę, tylko ochrzci się i o, my i swoje grzęty, wzywając, wzywając. imienia Pana. A, widzicie, jak to trzeba dokładnie czytać pismo? Nie, bo to może być akurat tak, takie tłumaczenie, ale yy, hmm. można to rozumieć w sposób, można też w tak. Dlaczego o tym mówię? Między innymi dlatego, że na ostatnim braterskim mieliśmy taką sytuację, że jeden brat wystąpił z kazaniem, w którym zacytował fragment z listu Piotra, gdzie Piotr mówi o Arce, która jest obrazem chrztu, który co? Nas zbawia. Nas zbawia. I mówił, podszedł kiedyś do mnie brat, który zapytał mnie, czy wierzę, że chrzest zbawia. I tamten odpowiedział mu, że nie, że nie wierzę, że chrzest zbawia. Jezus zbawia. Krzyż Jezusa zbawia. No i ten brat pokazał mu ten wierz i on teraz nam głosił, że chrzest zbawia. I się wywiązała taka awantura, <głos> bo jeden z młodych takich braci, jeszcze nie do końca okrzesany, wstał i mówi ty zaprzeczasz ofierze i No i się taki troszkę zrobił y, przepychanka, y, ale się wszystko później tam jakoś uspokoiło, bracia sobie usiedli, pogadali. W każdym bądź razie, y, zobaczcie, można wziąć pewne fragmenty pisma, i bez jakiegoś głębszego zastanowienia się nad sensem, możemy popaść w błędy i cytować Pismo. Bo Piotr rzeczywiście mówi, że ona, Arka, jest obrazem chrztu, który teraz was zbawia. Chrzest zbawia. Tam ewidentnie z tamtego fragmentu można wnioskować, że chrzest zbawia. Ale w jakim sensie zbawia? Jest napisane, że kobieta będzie zbawiona przez macierzyństwo. Jest napisane: Piotr Paweł pisze do Tymoteusza, Jeśli będziesz to głosił, zbawisz samego siebie i tych, którzy cię słuchają. Więc musimy być ostrożni, kiedy pismo używa jakiegoś słowa, tak jak już dzisiaj to mówiliśmy, żeby wszędzie przypisywać mu ten sam sens. Ma różny sens. On zbawia w takim sensie, że jeśli jesteś w Chrystusie i jesteś zanurzony w Chrystusa i dajesz świadectwo, wyraz temu, to to mówi o Twoim zbawieniu. Więc w takim sensie można, tak, że tak powiem, ogólnikowo powiedzieć, że chrzest zbawia. czy Czytaj tutaj, też bym to nie odgrywał, tego chociaż bardzo ważne jest to, co dalej jest. Ale w jakimś sensie to, kiedy, kiedy się dajemy oczy, jest taki fragment, który mówi: obmyci na ciele wodą czystą. Tak? Też się do Hebrajczyków, też tam jest odniesienie do Chrztu że to nie jest tylko obmycie brudu, ale jest to też wołanie o nowe sumienie, na przykład jest powiedziane tak, chrzest tak. jest wołaniem o czy prośbą o dobre tak, sumienie, a w innym miejscu właśnie mówi Piotr, o wodą czystą. Więc mamy te różne takie sformułowania biblijne, które są szerokimi sformułowaniami, związanymi z tym, że chrzest jest bezpośrednim skutkiem wiary w Chrystusa. Tak. I w tym sensie to jest w sensie związany z obmyciem grzechów, ale rzeczywiście tutaj ściśle czytając, raczej to obmycie grzechów wynika z wyzwania, wzywaniem imienia. Ale teraz no, w jakim sensie Wzywanie. Co jak powiesz, Jezus, to już masz grzech, Prośba o przebaczenie. Więc wiadomo, że to są takie ogólne stwierdzenia, tak? Ogólne stwierdzenia, ale w innych miejscach mamy je bardziej sprecyzowane. Więc to też jest. Jakbyśmy wzięli tylko ten fragment i na tym fragmencie budowali, no to możemy dziwne rzeczy zbudować. Natomiast jak go połączymy z innymi miejscami, które więcej nam w tym temacie wyjaśniają, no to mamy pełniejszy, bezpieczniejszy, bardziej biblijny obraz. Paweł tutaj w świadectwie, pokrótce, wiecie, nie opowiada szczegółów albo może nawet więcej powiedział, tylko tutaj Łukasz, relacjonując to, co Paweł powiedział, w takim skrócie to zapisuje, więc tylko dotyka tych rzeczy pokrótce, które Paweł wymienił, że zostało uszczone. Jananiasz tutaj najwyraźniej go do tego chrztu zawezwał. Jego grzechy zostały obmyte, czyli wcześniej będąc faryzeuszem, gorliwym i tak dalej był w Był tak dalej w grzechach, To dopiero sobie uświadomił teraz. Czyli cała ta jego religijność wcześniejsza nie uwolniła go, nie oczyściła go od grzechów Dopiero kiedy wierzył w Jezusa i kiedy dał się ochrzcić w jego imieniu, dopiero wtedy, kiedy wezwał jego imienia, kiedy zaczął wzywać imienia Pana Jezusa, wtedy dopiero jego grzechy zostały obmyte. Więc to są, wiecie, wielkie rzeczy dla Żydów, którzy go słuchają, bo to faryzeusz z faryzeuszów. To człowiek wykształcony w stóp Gamaliela. To nie byle kto do nich przemawia. To, to jest rabin z rabinów. On im mówi w tym momencie, że zbawienie i przebaczenie grzechów jest przez wzywanie imienia Jezusa, przez chrzest w Jezusa. Że tutaj dopiero jest. Z... To, to, to wiecie, co oni myśleli, że, mhm. że, że, że mogą mieć gdzieś tam przez przestrzeganie prawa i tak dalej. Paweł później wyraźnie naucza, że tego się nie da oni tam osiągnąć. Że to tylko przez wiarę w Mesjasza w Mazańca, w Chrystusa można tego doświadczyć. Więc tutaj zobaczcie w tym świadectwie bo chociaż ono jest tak bardzo skrótowo opisane mamy ważne elementy, które też dobrze było, Czekaj żebyśmy my je mieli w naszym świadectwie. Tak. Jak opowiadamy ludziom mm. o tym, co się wydarzyło w naszym życiu, czy w ogóle rozmawiamy. Wiecie, jak zaczniemy z nimi dyskutować o ich doktrynach, to łatwo się pokłócić. Ale jak im opowiadamy o tym, co się wydarzyło w naszym mm. życiu, to no, się nie ma o co kłócić. No, tak. Bo wtedy my po prostu mówimy o tym, co nam się tak przydarzyło, przydarzyło tak co myśmy zrozumieli, co myśmy mm. przybyli, więc ważne jest, żebyśmy Zaczynali od tych rzeczy, żebyśmy wychodząc do ludzi opowiadali do Panu Jezusie, który zmienił nasze życie. O tym, jak to się stało. Co się stało? Kim on dla nas jest? Mm. O tej radości, której doświadczyliśmy, jak nasze grzechy zostały z nas zdjęte. Pamiętacie? Mam nadzieję, że nie zapomnieliśmy tego dnia, tej, tej radości, tego nie, pokoju, no, który ja po no i trzeba o tym mówić, to, to nie może nam zszaszeć, przejść do lamusa, gdzieś tam zapomnieć o tym, nie możemy, tylko to mm. powinno być coś, co powinniśmy tym dalej się radować i mówić. o czym powinniśmy opowiadać, nie? Mm. I pomyślmy, kiedy to ostatni raz robiliśmy, kiedy ostatni raz komuś powiedzieliśmy o tym, co Pan Jezus dla nas robił. czy to robimy, czy, tak. czy rzeczywiście dzielimy się tym, no? Tak. Ja świadkom mówię. Róbmy to. Wszystkim ludziom. Mhm. Ja tylko zdaję ja, to pytanie, żebyśmy nie, się wszystko sami przed sobą zastanowili, czy, czy nadal to, to robimy? robimy. Czy, czy szukamy nie. tych miejsc, tych możliwości, czy, czy, czy odważamy się podejść tak. do kogoś i, i opowiedzieć tak. o tym, co Pan Jezus dla nas tak. zrobił, czy, czy staramy się nawiązywać z ludźmi relacje, w których tak. udaje nam się podzielić świadectwa. Nie? Pawla, powiedz mi, jak Jan powiedział, y, dajcie godne opamiętanie i ochrzcijcie się. Dajcie, dajcie owoce godne. Owoce godne. Co? Godne opamiętania. Co to oznaczało to w ogóle takie powiedzenie przez niego? Nie, no to on wyjaśnia. wyjaśnia. Mówi do żołnierzy: nie wierzcie więcej niż y, y, co Co potrzeba. Z co, co, żołdu, poprzestawajcie na żołdzie. Więc on tam pokazuje, że mają żyć według prawa. Ja bardzo głosi jeszcze w kontekście Starego Przymierza. Tak? On zapowiada przyjście mm -hmm. większego, ale, ale on jakby tutaj wzywa ich do w ogóle uznania mm -hmm. swojej grzeszności. O, o tym, Jak żeby ludzie, ten chrzest Janowy był inny od sztuk tak. Chrystusa. To był chrzest, w którym oni wyznawali swoje grzechy i mieli Prostować swoje drogi, mieli właśnie przestrzegać Bożych wymagań. Ale Jan jednocześnie wskazywał na tego, który po nim idzie, któremu on tylko przygotowuje drogę, i na niego wskazywał, jako na tego, który jest w Bożym, który gładził grzech świata. No ale ciekawie z tym chrzestem Janowym, tak naprawdę, no. co to było? Tak, co, takie dziwne ten chrzest Janowicza, tak? no, bo no, jakiś, duchna... nie wiem, jakieś takie. Jedyne co ja widzę w tym, to takie właśnie jakby wskazanie na to, co, co później ma się tak. stać, że Pan Jezus jest w tym, który zbawia. Ale też Żydów. Ten, ten, ten, proces, ten proces uznania się za grzesznika bo jest też, to jest też częścią tego Bożego dzieła. Więc Jan tutaj jest przedstawiony jako ten Eliasz, tak? Mhm. którego Malachia tak, tak. który przychodzi, żeby przygotować drogę Pana. Mhm. I to przygotowanie jest procesem, w którym człowiek uświadamia sobie nadchodzący sąd, bo o tym ja mówię, mhm. i w tym kontekście moją grzeszność. Mhm. I ludzie, którzy się dawali chrzcić, oni chcieli być gotowi na ten dzień pański, żeby być mhm. gotowi wyznać swój grzech, żeby, żeby Bóg im przebaczył i żeby zmienić swoją drogę, żeby szukać Pana. Więc to był jakiś proces przygotowania, który myślę i dzisiaj ktoś w naszym życiu się odbywa. Może nie w tak dosłowny sposób, ale jak się nawróciliśmy. Był jakiś proces, który prowadził nas do Chrystusa. Mało kto chyba z nas, tak jak Paweł wiecie, że Chrystus stanął na naszej drodze i Paweł nawróciliśmy się. Hmm. Tylko był jakiś proces. proces był jakiś tak. proces, w którym powoli dochodziliśmy do jakiegoś zrozumienia naszego grzechu naszego oddalenia od Boga, potrzeby jakiejś zmiany. Ja przynajmniej nie To który u mnie parę miesięcy trwał, a może i lat wcześniej już, takich mniej znaczących, ale tych takich już wyraźnych, to u mnie to było kilka miesięcy. Że ktoś mi powiedział, coś przeczytałem, zacząłem o czymś myśleć, zacząłem stać być, ale jeszcze byłem nieodrodzony, jeszcze nadal trwiłem w grzechu. Ale już, już ta świadomość mojej grzeszności zaczęła się potęgować. Już ta świadomość, że coś jest ze mną nie tak duchowo. Więc to był ten, ten który prowadził mnie do tego dnia, w którym no, przyszło to objawienie i przyszło to nawrócenie. Ale ten proces, u mnie przynajmniej, też yy, przez kilka miesięcy trwał. Kiedy ktoś mi złożył świadectwo, zachęcił mnie do czytania Słowa Bożego, dał mi jakąś książkę do przeczytania, mówił mi o, sobie, o swoim doświadczeniu z Bogiem i to się za coś zaczęło we mnie dziać. Zaczęło coś tam przygotowywać. W tym sensie Myślę, że ten Jan Chrzciciel, jako dla narodu wybranego, był takim głosem Eliaszowi który jest mówił: bo, Jesteście w grze. opamiętajcie się, nadchodzi sąd, nadchodzi Boży Gniew, już siekiera przyłożona, już w Jego ręku wie będzie oddzielenie, plew oddzielna, będzie ogień i tutaj jest ta zapowiedź, nie? opamiętajcie się, opamiętajcie się. To jest Jego poselstwo. No? No, no, to, no ja bym długo nie pożył, tak, ja bym <śmiech> tylko w określonym miejscu jakąś tam <śmiech> ilość tych, tych Żydów ochrzcił yy, i teraz, miał yy, ja wiem, ja wiem, to miało swoje miejsce, to, to no było rozpaść, to, co miał to rozpaść, miał rozpaść, miejsce, wszystko, wszystko, wszystko, wszystko, tylko teraz, yy, gdybyśmy... Nie, nie, tak <grymne> chcieli jakoś tak to dla nas pogan jakoś tak teologicznie odnieść, to, to jakoś tak trudno jest. Tak? w tamtych, W tamtych czasach to miało swoje miejsce, on był tym, który przygotowuje drogę. Dla Jakwe, tak? Mateusza czy, czy To wszystko ja nie chcę powiedzieć, że chrześcijan był niepotrzebny, tylko nie jest trudno go jakoś tak zrozumieć y, y, w kontekście y, y, narodzenia na nowo, gdzie tutaj jeszcze to nie jest to, tak? Byli tylko chrześcijaninowymi, ch no to jeszcze w imię Jezusa, tak? bo my zaczynamy od Jezusa bo, bo my wszystko... hearing, to też Tak, a tak. We, to jest Jezus jest w centrum ale, no, to jest stopy, ale, ale, bo, ale znowu sekund króciutko inni, tak jak wszyscy inni prorocy Jan jest w rzędzie wszystkich proroków tam Sofoniasza i innych, więc no. on jest w tym szeregu, więc no. my nie, nie przywiązujemy do Jana większej wagi niż do Izajasza no. Reniasza i tych innych on jest zapowiedzią cały czas, ale już taką... <tuszcz> tuż, tuż, tuż, tuż, on już się tym wyjaśnia. No, Nawet bo... znowu. Ja tak, to jest już bardzo Masz rację. Nie, już bardzo ograniczony, także... Ale ważne. Oczywiście. Dobra. Nie, nie. Ale nie. o takie tylko my, Chrzest, na no słowo Chrzest, znowu robimy wejście współczesne. Tak, to jest bardzo założenie się. I wykwie, czyli jakby w specjalnym zbiorniku, 270 litrów musiał być, żeby całe ciało mogło było... I to była normalna stratanie, może nienormalne, tylko było to rzecz, która nie była jakiejś niespotykanki że dziś też się oczyszczali przez zanurzenie tak, w naturalnym punkcie. i to było wszytkianym jeszcze. To, to nie wiem, czy to nie, nie jest rozpowszechnienie tego tematu, żeby mm -hmm. przypomnieć właśnie to oczyszczenie, żeby być tak, oczyszczonym. Mm -hmm. I to nic, nic szczególnego w tym sensie, że to z naszego punktu widzenia mamy krzesz jeden mamy krzesz drugi i tu tutaj mamy. Tak jak wspomniałeś, to, to był chrzest i pytali się uczniowie Jana, my, a o duchu to my nie, nie słyszeliśmy. Mm. I to ja nie wiem, czy to nie było, do tematu, co mówisz, czyli prostujcie te, jakieś ścieżki tak. dla Pana, czyli na no domu się oczyszczajcie, wróćmy do, wrócimy do tego tematu, wyznawajcie, pokutujcie, tak, myślę, tak, czyli tak, pokaz, tak. tak naprawdę, jeżeli takie coś się robi, to znaczy się, że wskazuje się, stan duchowy jest danego miejsca, w jakim on aktualnie jest, mhm. nie? Tak, tak. tak to rozumiem, tak? oni wymagali normalnych czynności, które powinny być normalne cały czas, gdyby w Starym Testamencie występujące, nie? Mhm. Tak. tak bym to widział i tutaj Chrzast Janowy nie jest takim odkryciem w tym sensie, co to powiedzieć. Nie? Stąd też jakby w dzisiejszej praktyce Kościoła to jest coś przedchrystusowego. Mhm. To nie jest czymś, do czego my się odnosimy, jako że coś teraz my musimy z tym coś zrobić, że my musimy też mieć jakąś, jakiś udział chrzciajanowy. Nie. On jest przed Chrystusem, on zapowiada Chrystusa, a kiedy przychodzi Chrystus, to on już staje się wszystkim i w nim jest wszystko i ten chrzest w jego imieniu, czyli w imię Ojca i Syna i Ducha, czyli w tej jedności Boga jest tym, tym co, co, co, co my praktykujemy, Natomiast tu jest tylko pewna zapowiedź i, i, i pewne też. no Jezus przychodzi do Jana, prawda? I każe mu się odczuć, mimo że ja, to, to ja potrzebuję od Ciebie, Jednak a Jednak Jezus, chcąc się, się z swoim ludem, czy tam do końca też nie wiemy, ale mówi, taka jest sprawiedliwe, to jest, sprawiedliwe, to jest słuszne, to zróbmy to, nie? No, więc tutaj jest to część po prostu tego Bożego zamysłu, planu, ale też wielkiego wypełnienia prorost. To znaczy, że on, on był przygotowany na to, żeby przygotować ludzi, prawda? Tak. A jeszcze powiedział, że... On jeszcze powiedział, że jakszym wodą, tak? Ale idzie ten, który będzie wasz duchem i ogniem. Tak. To znaczy ten ogień sądowy. Tak rozumiem. Tak? Tak ja też, rozumiem. też tak rozumiem, tak? Że będzie chrzcił, bo on mówi do tych, którzy tam stoją, i tam tak, są plemieniem tak. <śmiech> mm nie -hmm, tak? mm -hmm. Więc on do nich mówi. Mówi, będzie was chrzcił duchem, Ognień, to są jedno, I ognie, czyli albo jedno, albo drugie. Amen. Okay. Albo w duchu będziesz zamurzony, a jeśli nie, to w ogień. Tak ja to rozumiem. Mhm. Wiem, że są inne interpretacje nie zamierzam tego to <śmiech> natomiast tak to widzę, że jakby w kontekście, ten sposób ten mhm. ogień rozumiem. to co, będziemy chyba kończyć na dzisiaj. Wspanialy temat, siostry. temat Ten czas, który nam dajesz Przy Twoim Słowie Dziękujemy, że Mamy braci, siostry Możemy się wzajemnie Pouczać, zachęcać Amen. Dziękujemy Ci za Twoje Słowo I Ducha Świętego Który wprowadza nas w Twoją prawdę Który oświeca nas Prowadzi nas I wyznajemy tę potrzebę Pracy Twego Ducha w nas Twojego uzdolnienia w nas Abyśmy też my składali o Tobie dobre świadectwo, żebyśmy słuchając chociażby dzisiaj tego świadectwa Pawła, uczyli się jak dzielić się z innymi Ewangelią, jak prowadzić ich do Ciebie. uzdanie nas do tego, Panie. Daj nam wrażliwość na głos Twojego Świętego Ducha, abyśmy mogli być użyteczni w Twoich rękach, nie wstydzili się świadectwa o Tobie, tego, co uczyniłeś w nas, dla nas, ale gdziekolwiek otwierasz przed nami drogę, gdziekolwiek nas posyłasz, daj nam odwagę, daj nam zdolność, by mówić o Tobie, by wskazywać na Ciebie, by dzielić się tym, co uczyniłeś w naszym życiu. A Ty, Panie, przemawiaj do serca, pociągaj ku Tobie, radość z tych błędnych wierzeń, praktyk, wyzwalaj naszych bliskich ludzi wokół nas. Prosimy Twoje dzieło sławienia, w ich życie Ku Twojej chwali. Amen. Amen.